mało by brakowało i zapomniałbym włączyć Skype'a, dzięki któremu mam z wami kontakt, porozumiewać się mogę, póki ciągle w ciągle żyjemy, nie wszystkim dane było od czasu ostatniego odwyku, doczekać tego odwyku i, I lipan, dupa, po prostu dupa niestety i o tym będzie trochę później. A teraz się przywitam, Martin Lechowicz jestem, dzień dobry! Aha, i chciałem powiedzieć, że prezentera ubiera dzisiaj mnich. Mnich, który jest znanym podróżnikiem w środowisku motorowerzystów. To jest ten człowiek, co przejeździł motorowerem marki Romet. Ten, ten nowy Romet, nie ten perolowski Romet, tylko ten chiński Romet. Przejeździł Europę sobie i nawet za kawałek Afryki zahaczył. I teraz był w Kanadzie, gdzie jest mrusta minus 30 stopni nawet czasem gdzieś. I on tam był... On jest głupi, po prostu, bo zamiast siedzieć w cieple, to pojechał tam, gdzie jest minus 30 stopni. Ja tego nie rozumiem, bo ja też mam ochotę wyjechać i gdzieś to prawdopodobnie za rok zrobię. Już zaczynam zbierać pieniądze, żeby wyjechać na całą zimę do Meksyku, do Oaxaca, bo tam jest yy, w zimie najgorsza zima, taki mróz, odpowiednik minus 30 stopni w Kanadzie, to tam jest 15 stopni plus... To jest ten. a średnio teraz o tej porze roku, czyli też w zimie ale tego to dziś jest właśnie tak 28 stopni, swoją drogą zaraz zobaczymy ile jest stopni w Oaxaca. i ten to mnich wziął proszę państwa, drogi, drodzy ludzie i mi kupił czapkę albo ukradł, nie wiem, bo tego nie mówił i yy, ponieważ ja go bardzo lubię, to ja stwierdziłem, że aby go uczcić, to uczczę go czapką i w tej czapce dziś nadawać będę Także to jest czapka kanadyjska O oh Kanada, która tutaj jest podziękowaniem dla Mnicha za to, że inspiruje ludzi do tego, żeby brać życie w swoje ręce i robić to, co chcą robić po prostu. Żeby wziąć motorower i pojechać przez Europę. Albo pojechać do Kanady, gdzie, tam gdzie jest minus 60 stopni, nie zwracając uwagę na to, że jakiś głupi Martin powie potem, że to jest głupie. Nie? To świadczy o głupocie tego Martina przecież, nie? Bo to Zresztą, nie, ale tak, tak naprawdę każdy lubi to, co lubi, i chodzi o to, żeby to robić, póki się żyje. Znowu wracam do tego motywu, ale dzisiaj się będzie przejawiał Mam tutaj takie urządzenie, i ono mi y, kontaktuje się z, y, z komputerem gdzieś w Stanach Zjednoczonych, żeby im powiedzieć, ile stopni jest tam za oknem. No, ja mógłbym co prawda otworzyć okno i sprawdzić, ile jest stopni tak na czuja, ale po co, jak mogę nacisnąć jeden guzik i wiem, że jest minus jeden stopni. Wiem, że ten świat jest nienormalny zupełnie i ja myślę, że to jest dowód najlepszy, że Świadkowie Jehowy mają absolutną rację, że już był koniec świata, tylko my nie zauważyliśmy, ale tak naprawdę jak się zastanowić, to to, to jest przesada wszystko, to, to jest bez sensu w ogóle i znaczy, że ten świat już nie istnieje, bo prawa logiki zostały naruszone i Materia Wszechświata nie trzyma się kupy. Skoro człowiek bierze sobie jakiś kwadracik do ręki, naciska guzik i wie, ile jest stopni, bo mu powiedzieli po drugiej stronie kuli ziemskiej, zamiast otworzyć okno. No, więc tak jest. A jeszcze w takim razie powiem, ile jest w Londynie. 3 stopnie i pada... Taki deszczyk pada. I jeszcze... To jest Uaxaca. O, widać, że jest 28 stopni. Sam widzę na monitorze. 28 stopni. Codziennie jest tam 28 stopni. To jest w ogóle niesamowite. Dobrze, więc zacznijmy ten program. Dzisiaj będzie temat. Yy, I będę tutaj go trzymał rygorystycznie się, bo ostatnio nie było tematu i wszystko się rozłazi. Albo się go nie będę trzymał rygorystycznie. Nie będę się go trzymać rygorystycznie, bo to jest też taka wasza audycja, do pogadania trochę, więc jak ktoś ma pytanie na przykład, to ja przerwę i rzucę każdy temat, żeby w wir lepszej rozmowy się dać wciągnąć. Na przykład dzwoni Vimes, był pierwszy, to odbieram, cześć Vimes, w nocach na odwyku. Przed, przed chwilą powiedziałeś o tym, że wszechświat powariował z materią, się coś nie niefajnie dzieje. Coś tak mi się ja zdaje. Wiem, że wiem, że ty lubisz słuchać że o rubieżach nauki i tak dalej. No. E, Byle ciekawe. Dowiedz, dowiedziałem się bardzo ciekawej rzeczy. E, mam wykłady z takim człowiekiem, który co prawda do, do tego, co wykłada, nie bardzo ma serce, ale mhm. ma serce do geografii Ziemi, do Aha. fizyki Ziemi i tak dalej. I dlatego wykłada co? E, na, na fizyce wykłada co innego, bo mu kazali A. wykładać pewnie. Okej, okay, ale to ma eee... fizykę, nie? Myślałem, że wykłada rolnictwo albo coś. Nie, nie, nie, nie. W ramach fizyki wykłada taki mocno matematyczny przedmiot. To nie tak że Popad... no. Popada w różne dygresje, i ostatnio coś rozmawialiśmy. Ja rzuciłem, zapytałem się o dryf kontynentalny i dryf płyt tektonicznych. On stwierdził, że czegoś takiego nie ma. Dlaczego on ale... myśli, to... że nie ma? Dlaczego myśli, że nie ma? To jest, to jest takie mocne, jak on powiedział, mocne tabu w nauce, bo wzięli, zmierzyli odległości kontynentów. Zmierzyli, ile tam jest przez ocean indyjski z Afryki, z Afryki do, do Ameryki Południowej, z Ameryki Południowej przez, przez indyjski spokojny, z Ameryki Południowej do Afryki, ile jest z powrotem. I okazało się, że... no. Te płyty, że te odległości się zwiększają. Tylko no to podobno. Aha, e, tylko że wszystkie. Czyli, że e, co, zna to znaczy? Że się ziemia kurczy? Rozszerza. Aha, że ogólności się e, zmniejszają. E, powiedziałem, że zwiększają, chyba. A, nie co, wiem. Po... Czyli się ziemia rozszerza. Czyli, tak, aha. po dwa centymetry na rok. A, to fajnie. To trzeba wypieprzyć cały program nauczania teraz, wszystko, co nas uczyli. Możemy powiedzieć bye-bye i zacząć od, od zera. Bo to, to tak. narusza w ogóle tyle potem teorii zbudowanych na tym i yeah. okay. ja. Myślę, to jest Naprawdę mnóstwo teorii i nie wiadomo skąd... Y I okazuje się, że masa Ziemi też troszkę przyrasta. Nie wiadomo skąd ta masa. Jak, jak to policzyli możliwe? to, co z nieba może spaść meteoryty, to wyszło im, że to jest milion razy za mało. To mi się zdaje, że oni po prostu to świadczy o błędzie w obliczeniach, bo, bo nie ma jak przyrastać masa Ziemi. Poza tym, jak można zważyć Ziemię z pozycji samej Ziemi? To tak, by siebie to samego jest... wyciągnąć ja, za wartość ja grawitacyj... wody, barunki. Grawitacyjne jeden. oddziaływania i w ten sposób możesz zważyć Ziemię. Nie. No najwyraźniej nie możesz, bo wynik <śmiech> doprowadził do jakiegoś absurdu. Nie? No, także gdzieś tam niby poznana nam błąd. nauka okazuje się, że... To błędy jest... są wszystko. Do śmieci. Do śmieci. Wszędzie błędy. No, nie wolno słuchać naukowców. Chodźmy do kościoła. Poznajmy, jak naprawdę działa grawitacja no, coś. No. Odnośnie chodzenia do kościoła, to bardzo mi się podobała ta piosenka. Która? E... Phil, Phil Collins. Ja też ją lubię, tak. Jesus, he loves me. <laughs> Z tak, bardzo mi się podoba. No to dużo chrześcijan też mówi, że im się podoba, bo y, po pierwsze nie znam angielskiego, to jest rzadkość, żeby znać angielski na tyle, żeby zrozumieć tę piosenkę. Po drugie, nad jak znałem, to w ogóle nie zwracają uwagi na słowa, bo to też mało popularne. I po trzecie, nad jak znają angielski i usłyszą słowa, to nie rozumieją, to są, no jak to ładnie powiedzieć, turni analfabeci, czyli nie rozumieją. Znaczy wiedzą, co usłyszeli, ale tego nie rozumieją. Więc nie, nie zauważyłem na przykład w tym sarkazmu, ironii i tak dalej. I mówią, że to jest to bardzo... To sarkazmem ocieka, no sarkazmem No ocieka. Jest... No i to tak jak moja ostatnia piosenka na YouTube publikowana, połowa ludzi w ogóle nie zrozumiała, że to jest ironia. No, myślałem, prosty tekst. Się załamać można naprawdę. No, więc to ciekawe. Tak, ale to była bardzo sarkastyczna piosenka. Jesteśmy w tej górnej warstwie inteligencji tutaj, słuchacze. Mam nadzieję, że to ci no. Szunis, przyszedł nowy słuchacz. O, idę się odnieść do nowych słuchaczy. To się żegnam z tobą, Vimes. No, cześć. To cześć. To był Vimes. Dobra, można dzwonić. Dzisiaj akurat było o nauce. Możemy gadać o nauce, ale dzisiaj chciałem pogadać o czym innym. Dobra, jeszcze raz się przedstawię Martin Lechowicz, bo więcej ludzi przyszło. Teraz o 10 po trzeciej. Shareholder powiedział, że jodkałem to showom. Szunis powiedział nieprawda, mówiąc o czymś innym. To ja mówię, dzień dobry. Jestem Martin Lechowicz. Cześć, Szunis. To jest... Co to jest? To jest... A łoś, widać go tu, w tym okienku. To jest... Co to jest? Co to jest? Halo? Oż. Łoś. A czemu ma rogi? Rogi. Łoś. No, aha, bo ma rogi. To jest drugi łoś kanadyjczyk, który przyleciał do nas z Kanady i znowu mnie go przyniósł. To jest łoś beci. Kanada. Kanada. Can, a ja mam czapkę z Kanady. Dziś będzie wieczór kanadyjski. Możemy pogadać o Kanadzie, ale ja nie mam nic do powiedzenia na ten temat. Na przykład kwestia hej, albo czemu nie? Wiecie, to jest lepszy. No jest lepszy temat. Dobra, nie. Ja nie będę się trzymał tego tematu, co go chciałem wcześniej mieć. Będzie o Kanadzie na przykład. O czymś kanadyjskim. Pytanie będę miał. Wyrzuciłem niestety brutalnie Becie, bo bardzo trudno się prowadzi, jak ktoś nad tobą stoi i może ona przyjść za chwilę i coś powiedzieć. Dzwoni Wojciech i dzwoni przed chwilą kto inny, yy, więc nie będzie tematu, będziemy sobie gadać luźno. Jak skończycie dzwonić, to sobie powiadam przy innym. Cześć Wojciech, noce na odwyku tu są, gdzie gadamy o... A. mieliśmy gadać o Biblii a, i takich witam, rzeczy. Witam serdecznie, ja mogę jeszcze kogoś pozdrowić? Pewnie, wal. Korona pozdrawiam, korzon, pozdrawiam ciebie no. i, o, i tutaj kolega odwyk, znaczy się nie wiem jaki ty masz nick, ale to ja o no, dwa tygodnie temu, tak? O fajnie, jak było? Dwa tygodnie temu ty... super, super, super temacik, był <śmiech> fajnie cię, fajnie było posłuchać. <śmiech> no dobra, okej. Okay. Dobra, a tu jeżeli nic więcej nie masz, tylko pozdrowienia, no to dobrze, bo to zacznę temat. Znaczy się no, nie. No mogę, nie mogę coś jeszcze powiedzieć? No bo słyszałem właśnie o czym to było o czym był temat o Kanadzie, tak? No, właśnie chciałem zapytać się czy jak ludzie sobie wyobrażają na przykład te kwestie wiary, kościoła chrześcijaństwa, czegokolwiek tam w Kanadzie na przykład, albo w Stanach Zjednoczonych mnie zawsze interesowało jak to ludzie widzą jak ty so, to, sobie to wyobrażasz na przykład A, to... czy tam to są katolicy ja wiem, bo ja w Kanadzie nie byłem, ale słyszałem że tam jest większość katolików chyba, tak? No w Kanadzie nie. Wiem jak jest w Stanach, bo akurat miałem statystyki w ręce niedawno. Większość jest protestantów. Ponad 50% to są protestanci. Katolików jest akurat mniejszość, ale jest bardzo dużo też. 30% jakoś tak. No. No dobra, ale jak sobie A, to wyobrażasz? Miał... Że chodzą do kościoła co niedzielę, albo mają jakieś święta. No nie wiem, jak sobie to ludzie w ogóle wyobrażają? Ja na, na, przykład, ja na przykład jestem katolikiem, nie? No. I staram się, staram się w sumie co niedzielę chodzić, prawda? Nie wiem jak ty. Nie, bo ja ale... nie jestem katolikiem w ogóle. To, to się nie, nie staram. To. Nie. No, no, to, ale to tym bardziej. To jak sobie wyobrażasz właśnie na przykład Stany Zjednoczone, gdzie tam większość nie jest katolików. Ludzie chodzą do kościoła, nie chodzą. Księża są, nie są. No Oglądasz na przykład na filmach, nie? I i jak ty, ty to rozumiesz mniej więcej, jak to tam wygląda, że tam widać czasem kościół pokazują, tylko to jakiś niekatolicki, to nie jest, jakiś, to nie jest ksiądz, nie ma sultan? Nie wiem, jak sobie to wyobrażasz ogólnie? Ja, ja mam takie, tak mi się wydaje, mam takie złudzenie, że na przykład w Stanach większość ludzi jest niekatolików, że większość, na przykład w Polsce, w Polsce większość yy, pod względem procent, procentowym ludności chodzi w Polsce więcej ludzi do kościoła katolickiego, prawda? No. Tak się mi wydaje. I coś, coś tam słyszałem właśnie, że, że tak jest w Stanach, że, znaczy, że w Stanach jest yy, więcej ludzi innej wiary, prawda? No, no tak jest, tak. No czyli, no, to to się zgadza. Okej. Okay. Jakieś jeszcze koncepcje? No to było chyba okay. to, co chciałem powiedzieć. Dobra, okej. Okay. Dobra, to wpuszczę jeszcze Krzyszmana, bo teraz dzwoni na razie. Jakby coś to jeszcze za zadzwonił później to był Wojciech. Tego zrzuca mi, żeby wpuścić Krzyszmana. Cześć Krzyszman! Cześć Martin. O, ty to masz mikrofon porządny. Co porządny? Mikrofon masz. O, no, no. Wszystkim innym. Wszyscy inni mówią, że jest głupi na tym laptopie. Dobra, to tak byłem. Ja byłem w Kanadzie, miałem takie szczęście. Byłeś, o, jak tam? Byłem. Fajnie, fajnie. Nawet byłem na. Nawet miałem hotel motel na Church Street. <grym> Church Street. <grym> no. No i. Co no, ja tam. Ja tam zauważyłem w tej całej Kanadzie dwa kościoły. W całej byłem. Kanadzie dwa kościoły, ja. Yeah. No w całym centrum Toronto. Później, A... jak gdzieś wyjeżdżaliśmy z miasta, no to nie oglądałem za bardzo. A nie chodziłeś A ja do dwa kościoła? kościoły? Bo. No? Bo z tego, co ja pamiętam z lekcji religii, to był zawsze tak, że jak gdzieś jedziesz, to, to masz obowiązek chodzić do kościoła co tydzień, nie? No, raz, jak raz, z katolikiem. Był, raz byłem w I w kościele. jakim? Katolickim też? Katolickim. Katolicki. I czym się różnił? O to powiedz. Od polskiego. No właściwie to tylko tym, że był większy i że wszystko było po angielsku. No ale reszta tak samo wyglądała? Tak samo się mówiło? Tak no, a jak było przekażcie sobie znak pokoju, to to było? Na przykład? Było po angielsku też? nie pamiętam. I co, jak ludzie sobie przekazywali znak pokoju? No, no czyli jak? Bo w ogóle w Polsce jest kilka sposobów na to też. No okay. wiem, wiem. No czyli, jak? Ale u ciebie jak się to przekazuje, ten znak pokoju? Co to w ogóle jest no, znak pokoju? U mnie to raczej się podaje rękę, ale na przykład u mojej o... babci to się skina tylko głową. U mnie się robiło tak. tak. się Przekażcie sobie znak pokoju. Nie, to się jakoś śpiewa. Czy... Nie, nie śpia się, to się mówi. Bo I wszyscy tak... Mm, mm, I tyle. I to jest znak pokoju. I to oznacza, że ludzie są bardzo pokojowo do siebie nastawieni. Tylko się zastanawiam, skąd na przykład potem w Dzień Świra takie modlitwa Polaka wychodzi, nie? Że potem gdy poranne zgasną zorze, wieczorne zgasną wzorze. Nie? Że wszyscy tacy potem pokojowo nastawieni, wracają do domu i dawaj no, się po mordach ladzi i kłócić wszyscy ze wszystkimi. Ciekawe, wszyscy politycy też chodzą do kościołów. No nie wszyscy, nie? ale zdecydowana większość chodzi do kościołów i co, co tydzień sobie przekazują znak pokoju. A potem oglądamy obrady Sejmu. I, mm. i ja tego nie widzę, pokoju. No, takie dziwne. No, Okej, okay, mm. czyli podaj się rękę też, myślisz. No, to widzisz, to ja nigdy tak. nie miałem tego. To, to nie. Może się całuję. Przekaż sobie znak pokoju. Jakoś tak. Nie? Przytula się. No to... Z tego, co zauważyłem, to nawet w jednym rejonie, to zależy od kościoła, w jednym kościele może być tak, że to w jest. naszej, to jeszcze nie. Okay. No dobra, czyli w Kanadzie nie wiadomo, jak było. Hmm. No w Kanadzie, no to z tego, co widziałem, to mniej więcej tak samo, tylko piosenki okay. wszystko po angielsku. Hmm, ciekawe. Myślałem, to jednak są różnice, no to, to nie. Na pewno gdzieś na południu Stanów, czy coś, to tam, to, tam muszą być różnice, bo tam wiesz, ludzie tacy inni, mentalnie trochę tacy... Dużo murzynów, oni tam mogą śpiewać, tam się, tacy emocjonalni są bardzo. To, to musi jakoś inaczej wyglądać. No właśnie, jak byłem w tym, w tym kościele, to chyba na cały kościół jeden murzyn był. No to byś, co tam, no to, to co to było? Jak, jak to? To, co sami Polacy biali, znowu. Rady, mhm, jakie a... to. Jednokulturowe, wszystko. No byłem, myślałem, pojechasz do Kanady, to tam zobaczysz, różni tacy, różnorodność, różne zwyczaje, różne. Te, no tam się okazuje, jest tak samo. Nie, nie to. Czy znaczy nie, no jeśli chodzi o kościół, to mniej więcej tak samo. Tak to. Okej, okay. no dobra. To, to szkoda, to nudny temat się zrobi. Myślałem, że będzie ciekawy. To ja zmieniam, chyba. <głosy> dobra, to idę, bo co dzisiaj jesteś jakiś taki smętny. A co, co tak się stało, że dzisiaj taki jakiś. bez życia jesteś? To A jak z... bez życia? Klasówka Wie, była. przyło mi się, nie, ferię mam. przyło mi się całe nagranie pod podcastu A, Ferie masz? Rany ten, Czek ma wolny czas, to chodzi, Czek szuka, co by tu zrobić, bawi się, cieszy, a dzwoni Krzyszmanem, kurde, ferie mam, no, co ja mam zrobić, ferie mam, Ja. No. Yeah. No. idź do pracy, się polepszy? Dobra, okej, okay. to cię zrzucam, bo dzwoni Ela, Ela dzwoni, na razie, cześć, to był Krzyszman, który jest dzisiaj smetny, bo normalnie jest bardzo pełen pomysłów i, i tak dalej, dzwoni Ela, chyba. Cześć, no, Ela. Tak, Ela. Ela Cześć. jest. Cześć, Ela. Cześć e, No, to e, ja sobie tak wyobrażam, że no, skoro tam jest większość protestantów, no mają jakiegoś tam sobie pastora, no. e, który nawołuje, tam głosi piękne kazania, takie wiesz. A jak, jak wygląda... Jest taki, o, taki pierdoły typowo z, z ekranu, tak? A, taki jak ten Phil Collins śpiewał co jest no tak. loves me. Okej, okay, wyobrażasz sobie, że to jest takie emocjonalne, bardziej czy takie, no że takie smętne, takie poważne, formalne, bardzo? Myślę, że bardziej, bardziej. E... Takie bardziej chodzi, krzyczy, że Bóg was kocha, niemo, krzyczy. Tak, bo, u, widzisz, e, u nas, no to kurczę, blade, to jest bardzo sformalizowane. No <laughs> bardzo, to prawda, to prawda. No, czyli tam jest, jak, jak myślisz? Bardziej otwarcie, nie wiem. Tak mi się wydaje, że jakiś taki pastor jest bardziej przyjacielem tego parafianina, tak, swojego, no. to nazwijmy to. A jak wygląda to nabożeństwo ich? To już powiem, że to, Dobra, to się, ta, oni nie ta, się... nie nazywają msza, tak, więc... Nie, ale jak, so, jak wyobrażasz sobie tak, że jak? Podobnie też mają jakiś... Przebieg taki jest, kazanie, wychodzą, znak pokoju, nie wiadomo. Nie mam pojęcia, nie no, mam pojęcia o, okay. więc się nie wypowiadam. Ale chciałam dorzucić jeszcze coś innego. No, no. Jak, jak wyglądają na przykład... Mm, msze w takich Włoszech, bo, bo tutaj mam doświadczenie. O, jak? Właśnie, to powiedz Jak tam jest, nie, nie wiem, jak Więc jest tam, tam jest, tam. znaczy jeżeli chodzi o frekwencję to jest bieda. Tak? E, no, no, w sumie przy, przynajmniej z takich dwóch doświadczeń. E, gdzie Ale w niedzielę? Na bied... W niedzielę też? Tak, tak. Uuu. Więc jak, jak Polacy tłumnie chodzą do, do, do kościoła w niedzielę, tak? Jest, jest kilka mszy na dzień. No. To na przykład w takiej katedrze w Perugii na przykład, to jest to jest serce zielone Włoch, to jest zbiwka Asyżu. Wow, no to powinno być tłumy, nie? Asyż, Włochy, połowa no, Watykanu. też. A, a tylko nie my, nie my Asyżu, bo ludzie często, znaczy, no nie wiedzą, ale Asyż to jest takie, taka podrzędna miejscowość właśnie. No, 20 kilometrów od Perugii, a Perugia to jest takie jakby województwo, prowincja. Mm -hmm. Okej. Okay. E, więc to no, tak wiecezja, nie? Okej, okay. no i dobra, to jak dużo ludzi tam jest? E, no więc bieda, są dwie msze w ciągu dnia z niedzielę, uh -huh. e, plus trzecia e, dla Polaków, bo tam jest w sumie dużo obcokrajowców, yeah. jest uniwersytet dla obcokrajowców i też dużo, dużo Polaków na Erasmusa na przykład przyjeżdża. A, no tak, no, tak. Erasmus. I oni z tego Erasmusa przychodzą na msze? Czy tak w ogóle ci, co mieszkają? Niektórzy, niektórzy przychodzą. A ci, ale... co mieszkają, jest ich bardzo malutko i, i wiesz, normalnie, no... Nie wiem, ja się też tak po, poczułam, jak... Nie wiem, czy kiedyś byłeś na Watykanie. Nie. No, no więc... We Włoszech byłem, ale w Watykanie nie byłem. No, ale nie wiem... No, generalnie kościół to jest muzeum do oglądania, tak? No. To już tak to się dzieje z tym wszystkim. Natomiast mm, kto tam przychodzi? Ja myślę, że raczej tacy skromni ludzie, tacy jacyś, nie wiem, biedni można wypowiedzieć, z takiej Aha. niższej klasy społecznej okay. jakby. E, jeszcze jedna sprawa, no, no jak już się wygadamy o tym Erasmusie, bo byłam tam. właśnie na Erasmusie e, też w ramach Erasmusa? Tak, tak, tak. O ja, a co że o Erasmusie, wiem to tak trochę nie na temat tak Nocy na odwyku, ale to mnie interesuje też, tak w skrócie. A co potem? Na, yy, no. Nawiążę do, do twojego pytania, ale skończę tutaj. Właśnie też tam był taki kościółek przy uniwersytecie, no gdzie, no to już ta taka, nazwijmy to Elita sobie przychodziła, czyli, czyli jacyś tam profesorowie może ich rodziny, rzeczywiście oni wyglądali lepiej, tak? Mm -hmm. Ale była i naprawdę malutka garsteczka. Ja. Była jedna no, no właśnie to to, czyli tak to, to jest duża różnica, taka największa różnica między Polską a Włochami. Na to wychodzi, że Polska to jest nawet w porównaniu z Włochami bardzo, bardzo religijny kraj. Tak. Znaczy wow. to też można podzielić, bo na pewno nie wiem, większe zaangażowanie jest na, na południe na przykład w włochowych. Włochy no. są bardzo zróżni, zróżnicowane. No tak, no, ta... Południe i północ to jest ta największa różnica między tak. tymi regionami. Okay. No a środek to środek. A środek to... <śmiech> no. <śmiech> Właśnie, o, lant, lantis, lantis X na trzecią mówi dziewczyna ma ładny głos, to przekazuję. jakbyś nie ten nie doczytał. Nie, no, nie, nie <śmiech> czytam jeszcze. Że a. W sensie... No, nieważne. W okay. każdym bądź razie. <grywa> Co jeszcze? Byłam jeszcze, w... kiedyś pracowałam troszeczkę bardziej na południe, ale w sumie też można nazwać Środek Włoch, w takiej miejscowości w sumie letniskowej, no, no i właśnie tam też może były te dwie w niedzielę I, i ludzie tam... I to było specyficzne, bo rzeczywiście i tam taka niższa warstwa społeczna przychodziła, rzeczywiście to było widać hmm. po, po takim niezbyt odświętnym ubraniu na przykład. No, znaczy w sensie A... biedni, czy tacy prości? No, tak. tak Okej, okay, tak. biedni się dobrze. Prości, no generalnie, ale co było ciekawe, że ta garstka, y, która przychodziła, była bardzo y, taka życzliwa dla siebie i to rzeczywiście, to przekazanie hmm. sobie tego znaku pokoju no to właśnie wyglądało w ten sposób, że ludzie wychodzili z ławek i, i, i się wow. przeturali. O, wow, tak. fajnie. No Czyli fajnie, oni fajnie, się znali między fajnie. sobą, tak? O, tak? Tego nie widziałem w Polsce. Chodzili z kościoła i rozmawiali między sobą, oh, tak? Wow. O, to powiedz mi, czy to jest różnica między kościołami w Polsce i kościołami tam, czy to jest różnica w ogóle mentalności Polaków i Włochów? Ja myślę, że, że, że mentalności, ale to też y, myślę, że, że w kościele po prostu zostają już tylko tacy hmm. ludzie tacy autentyczni, nie? Którzy hmm. żyją wiarą. Tak. I Czyli to, to lepiej? Myślę, że to by było ludzi. lepiej, jakby było właśnie tam mniej ludzi, ale prawdziwych takich, którzy przychodzą, bo chcą. Czy jak jest dużo, ale ludzi, którzy przychodzą, bo muszą, a wcale nie chcą. Jakby mieli wybór jakiś taki, to... to by. My myśl, myślę, że to daje takie trosze, trochę poczucie wspólnoty i jest pewnie taki trochę no jeden, jeden plus, że... Yy, przynajmniej pozornie, e, jest zachowana taka spójność e, W Polsce, lud, tak? tak? Tak, tak. A jest? No to z tego, co opisałaś, to ja bym po tym opisie powiedział, że ta spójność to jest we Włoszech. Tam się ludzie znają, rozmawiają, a w Polsce wszyscy są obcy. A to, jest ta, to, jest ta, to jest ta garstka, nie? A dalej, no. dalej gdzie są, myślę, bardziej, bardziej obcy. Tak jak patrząc na tą, tą no, całą tak. Europę Zachodnią, Francja, no. y, Niemcy, tam dalej. No, nie wiem jeszcze, jak jest w Hiszpanii. No. No, ale generalnie nie, tak mi się kojarzy. Taki, taki jeden cytat, właśnie. <grym>, że no, Jeżeli ludzie nie wierzą, tak, no, no. no to, to się boją. To łatwo jest hmm. ich y, zmanipulować. Hmm. I y, no, jeżeli wierzą, to wierzą w życie pozagrobowe i wierzą, że tam czeka na nich albo kara, albo albo wiesz na szczęśliwość. Tak, no, I, tak ale no to, i to nie, jest łatwo z nimi, nie jest łatwiej nimi manipulować. No, ludzie religijni właśnie są bardziej znani z tego, że, że się są bardziej wrażliwi na te manipulacje. Tacy prości ludzie, którzy wierzą, bo zawsze szukają kogoś, kto im będzie tłumaczył Biblię, Kościół, zasady i tak dalej. Nie? Mają taką tendencję. No tak, ale, ale, no tak, ale łatwiej będzie im no łatwiej, walczyć tak. o wartości. No, tak, które im ktoś powie, że takie są, nie? Z Zambony, czy z czegokolwiek tam innego. No, także to, to nie wiem akurat, czy to jest... A, czy argumentem jest to, że oni są bardziej... Jak to powiedziałeś? że są... Pewni? Nie, pewni siebie. A, już nie wiem. Odważni, odważni, o, że są odważni. No może są odważni, na przykład nie, no w Polsce też to widać, że ci ludzie odkrzyża, ci tam bojownicy wtedy, to co by o nich nie mówić, to odwagi nie można, braku odwagi nie można im zarzucić, nie? Robili ludzie odważni, o swoje zasady walczyliby do upadłego. Także tak, to prawda, jest tylko, że nie zawsze odwaga jest pozytywna, kiedy no walczy się o sprawę, powiedzmy, no mogliby walczyć o lepszą sprawę, o tak to powiem, nie? ale jakieś ważniejsze rzeczy albo... No, niekoniecznie o kawałek drewna, bo są ważniejsze dużo rzeczy, o które by mogli powatrzyć. No, to mi chodzi, że... Yy, no, to, to są te minusy. Dobra, okej, okay, bo tak już bajdurzy. Dobra, to chciałeś jeszcze raz Erasmusie, tak? No, to tak powiedz o Erasmusie w skrócie. Tak, w skrócie. W skrócie. No. <grybujesz> Najbardziej popularniejsze hasło. Erasmus, Orgasmus. Tak, nie słyszałem to coś, tak. To jest takie biuro matrymonialne europejskie, z tego co wiem, trochę. Takie fajne. A ty to traktowalne... Traktowałeś to jako nie, to wakacje, jest... czy jako ten? Czy jako coś poważnego, takie inwestycja na przyszłość? Inwestycja w język to jest me mega hmm. sprawa, naprawdę polecam wszystkim, jeżeli e, chcą się nauczyć języka szybko, super. Naprawdę. To prawda, rzeczywiście, to jest plus. To jest plus. To inne jest, to jest rzeczy? Naj największy plus Erasmusa. Poza tym człowiek uczy się kombinować. <śmiech> polak nie <śmiech> e, musi, polak wykrwi ma. A, zwiedzać, kombinować, no i to się nazywa studiowanie, z jakiegoś powodu tajemniczego. Płaci za to, pan płaci, ja płacę, pani płaci, wszyscy płacimy. Yy, no, więc nie, jakbym, Erasmus był za moich czasów, to ja bym oczywiście skorzystał, bo faktycznie bym się, tak, po pierwsze miałbym rok luzu, żeby robić swoje rzeczy w spokoju, sponsorowany przez tam kogoś i bym się nauczył fantastycznie języka faktycznie i przy okazji kontakty bym sobie zrobił z ciekawymi ludźmi. A dużo ciekawych ludzi można poznać? czy to tacy bardziej swaniacy, szukający se, bez pomysłu na życie, co się załapali gdzieś. Ale chodzi ci o, o ludzi, którzy z tobą wyjeżdżają, tak, Polaków tak. czy obiektują? A nie, no nie Polaków, w ogóle nie, wszystkich tych co tam wyjeżdżają, międzynarodową społeczność. To jest tak, że grupy. społeczność Erasmusów się tam razem w kupie mniej więcej trzyma ma On. mniej jest kontaktów z innymi studentami. Tak? I rzeczywiście ci ci ludzie no tak. Czyli czekaj, <laughs> o, chodzi o to, że Polacy sami a tam Włosi sami? Czy, się, czy, jak? No, czy tam bardziej e, Polacy, e, nie wiem, Węgrzy, e, Czesi, Niemcy e, razem? Tak. Aha, no. A i, i jest jeszcze jedna rzecz, no a Włosi osobno, jest jeszcze Siekawa. ciekawa rzecz, ponieważ bardzo dużo jest Erasmusów Hiszpanów i oni e, no. tworzą bardzo eklektyczne środowisko zawsze. Tam nie, nie można się przebić. Aha, ale ja. Ciekawe zjawisko. Ciekawe, czy inni też mają takie doświadczenia z Erasmusa. Aż teraz no, wypytam. Mam sporo takich znajomych i rzeczywiście tak potwierdzają. Dobra, okej. Okay. No, w każdym bądź razie na Erasmusa wyjeżdżają ludzie aktywni. Aktywni? Znaczy tacy, tacy, tacy którzy, którzy się nie boją. Kto zostaje w A, kraju? że się nie boją, no też no, prawda. No. I, i, I kto, kto tam, kto, kto nie odważy się złożyć podania od tego Erasmusa, no jakaś sierota, która... Taki kompletne no, sieroty, no tak. Znaczy, to, to nie wymaga no, dużo odwagi, bo, bo to jedziesz i cię ty... ktoś sponsoruje, masz wszystko zorganizowane i masz... Jedziesz sobie na rok takich wakacji. I są ludzie, którzy no to... boją się takich wyjazdów. No są, pewnie, albo nie, to, to też powiedzi, Albo twierdzą i robią karierę naukową. No to prawda, na pewno... No tak, to na pewno jadą ci aktywniejsi, bym powiedział, ale nazwać ich aktywnymi, to bym się jeszcze nie odważył, bo nie no, do jakiej, jakiej czasy, jakich czasów dożyliśmy, kiedy aktywnym nazwać na rok zorganizowanej, sponsorowanej przez kogoś imprezy, gdzie nie musi się właściwie o nic martwić? Odgórnie i to jest odwaga, że on tam jedzie, znaczy to jest aktywność, że on tam jedzie, nie? No, to znaczy, nie wiem, to, ja sobie aktywność, że, że coś jest no. załatwiane odgórnie, no może jest ta pomoc po prostu troszeczkę, ale generalnie to... Wiesz, to jest no, to też jest minus właśnie i gdzie ludzie rezygnują, że trzeba się pieprzyć z tą biurokracją na uczelniach no ba, no I z... nie są zaliczane przedmioty i potem jak się wraca tutaj to są problemy no, no, ale... to, to Aha, każą oddać teraz. pieniądze? czy co? tak, tak są każą oddać przypadki. pieniądze za Erasmusa? to są takie przypadki? Wow. Jeżeli tam nie, nie zaliczy się iluś tam przedmiotów, jakiegoś Aha, tam procentu. Okay, to tego nie to minimum jakiegoś się nie zrobi, to, to trzeba oddać kasę. O ja. To na, może jeszcze kiedyś zrobiłem program w kontestacji o tym Erasmusie i tego typu różnych stypendiach, nie? Programach stypendialnych. Są jakieś inne podobne, czy to jest tylko ten jeden? Nie, są, są różne takie tam wyjazdy. No pewnie każda uczelnia ma tam jakieś swoje programy, nawiązuje współpracę z innymi uczelniami, ale są wiem, że gdzieś tam do, do Anglii są jakieś specjalne programy. Um, no, to nie wiem. I wszystko dla nie studentów. Nie ja się to nie, nie zamapię. No, to jest wszystko jest. nie fair, że, no to. A ja nie byłem akurat studentem w tamtych czasach. Byłem akurat w czasach, kiedy już było po Erasmusach tych wszystkich komunistycznych i też miały takie różne wyjazdy, programy, wymiany tylko, że ja żyłem akurat w tych czasach kiedy to już zbankrutowało a teraz żyję w czasach, kiedy jeszcze jest a, a, a potem znowu bankrutuję, ale akurat już nie jestem studentem I bez sensu no i to, uważam, to jest nie fair, ja też chcę wyjaśnić, czemu to jest zawsze tylko dla studentów? to jest tak jakby wszystko, co jest najfajniejsze w tych wszystkich socjalistycznych takich reżimach się dzieje dla studentów zawsze no co jest z tym? ja chcę być zawsze studentem w takim razie <głos> Czy możesz sobie zorganizować taki No Nie tak, no, ale to, to już trochę nie. Na, na lata. No i co? i no, sprączę, I, no, i odwyk sponsoruję. Jeszcze go nie puszczałem. wiem dlaczego, właściwie. By jak się zobaczy, to. to canseco, się tak nazywa shareholder. Będziesz w nocy nadwyku. A. komuś no, wyślę, ale ktoś musi, jak ktoś chce, to sobie zobaczy, jak wygląda to wszystko od środka. Pewnie. A ja się wszystko. Byłeś u nas, co rozmawialiśmy. Mówiliśmy, że chcemy wyjechać. Że tak ogólnie kiedyś tam. Może. No nie, no, daliśmy sobie dwa lata. Trzeba dać sobie miejsce. Dwa lata dwa lata, to, wszystko może zdarzyć. Czy coś, tak, tam? właśnie właśnie to, co nas dziwiło, tak, o. można w trakcie tego. A to, co tego, to nie widziałem nigdy czegoś takiego fajne. No, no właśnie mnie to też dziwiło. Oprócz tego, można sobie pograć, zgłasza się ktoś, kto chce grać na przykład myszy, wiesz, mhm. jest w ogóle traktowany jako bardzo pozytywny człowiek. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się patrzy na kogoś kątem, czy z byka, naprawdę jest fajnie, super. Polecam okay. jechać. Czyli, ale to jest, czekaj, to jest na stałe, czy to jest to taka impreza, co trwa tydzień i potem za rok znowu jest tydzień? Nie, czy... to jest właśnie na stałe. Aha, na stałe. Wow, mm -hmm. a, to, a to mnie zdziwiłeś tego, to ja tego nie znam. Jak to się stało, że ja tego nie znam? Pawilon Chrystusowy, to się jakoś po niemiecku nazywa, czy po angielsku też jakoś inaczej? Nie? Wiesz co, w Google znajdziesz jako pawilon Chrystusowy. Dobra, jak ktoś znajdzie teraz na czacie, to niech też napisze innym, może poda linka, czy coś do, do tego, jak to wygląda. Okej, okay, to tego nie znałem. I to jest, czekaj, gdzie to jest w Niemczech? Może tam pojechać? Jak ktoś, Jakby przy tak. okazji ktoś jechał, to, to jak? Tak, tak, wiesz co, to są rejony Albenhausen i Erfurtu. Okej, okay, no to sobie zapamiętam mniej więcej. Dobra. No w ogóle w ogóle była taka impreza, nasz, nasz opiekun z grupy niemieckiej, Matthias Skopka, w ogóle taki fajny religijny człowiek, bardzo otwarty też programista, co mm -hmm. nas dziwiło. <laughs> Programy się <laughs> tak dziwią ludzi. Tak? Jak coś robią takiego no. niematematycznego, to się wszyscy dziwią. Wiesz, nie, bo, bo on był, wiesz, taki bardzo religijny człowiek i wszyscy tak patrzą, nie wiem, medycyna coś takiego, a coś tego, a to się okazuje, że programista, chociaż na programistę nie wyglądał. No ja też Wszystkim jestem programistą, no to <grym> nie wygląda. Patrzy, patrzyliśmy trochę stereotypami. A, nie no, to. Wiesz, bia, biała koszulka, okularki i w ogóle. No. Nie mam okularków też to problem. A nie wiem, czy większość programistów nie ma okularków właśnie, jak no, no pracowników. Że nie mają? Czy że ludzie myślą? A nie wiem czemu nie mają okularów, właśnie to jest dziwne, czemu programiści nie mają okularów? To jest pytanie, bo przecież pracują z monitorami, cały czas siedzą, mnie Powinni niby logicznie mieć najbardziej popsute oczy, a oni mają całkiem dobre. Jak to wytłumaczyć? Ostatnio czytałem badania, wpływ e, gier komputerowych e, na, na przykład Counter Strike na, na wzrok. Okazało Jaki? się, no, no. że wytężanie wzroku i no, szukanie na przykład gdzieś zabijanego terrorysty czy kontrterrorysty, czy no. antyterrorysty, przepraszam, e, poprawia wzrok. <śmiech> Poważnie? To ja muszę Poważnie. grać więcej. Może mi tak no. coś w tym jest. No może. Słuchaj, wiesz, jak byliśmy jeszcze w tych Niemczech, to mieliśmy takie wieczorki zapoznawcze i ogólnie było bardzo wesoło. Nie śpiewaliśmy jakichś psalmów czy, czy, czy czegoś, tylko jakieś piosenki napisane właśnie przez tego Matthiasa, czy, czy ogólnodostępne. Na przykład sprawdź, czy jest w Google, nie, nigdy nie, nie patrzyłem, albo na YouTube, czy jest na przykład In the Jungle, albo... In the Jungle? Mm -hmm. A to pewnie będzie dużo takich. In the Jungle. A czemu nie? Sprawdzimy pie pieśń religijna. In the religijna. Jungle, In The, the jungle. Holy Jungle, a, na... No tak, ale to jest taka... No to jest bardzo znana piosenka, taka normalna, wiesz, piosenka. Tak, myślę. Lion's nie znasz tego? Nie, nie, ja tego wcześniej nie znałem akurat. Może no dlatego, ludzie. że jestem młody. A, no to widzisz. No to chyba, że tak, a to jest bardzo znana taka piosenka. Gdzieś tam w filmach jest, w różnych... Yy, się pojawia ta piosenka, to znana, taka bardzo fajna piosenka. No właśnie, z tego nie pamiętam już wiesz, więcej, bo to było dość dawno, w wakacje nie pamiętam więcej piosenek, ale pamiętam, że kiedyś na odwyku pytałeś, czy, czy znamy jakieś e, piosenki wesołe, chrześcijańskie. E, słuchałeś kiedyś Siewców Lednicy? Siewców Legnicy? Lednicy, w Lednicy. Lednicy. Nie. To rolnictwo no to przykład... jakieś? Proszę? To jakieś rolnictwo? Nie, nie, właśnie to jest zespół. A okay. słyszałeś kiedyś o Lednicy, może? Lednicy? Coś słyszałem no. kiedyś, że tam jest jakieś centrum, nie wiem co to jest, ale wiem, że związane z jakimś religią, czy czymś takim. No właśnie jest taki zjazd młodzieży na pola lednickie. No. Gdzie się bawisz tak naprawdę i wiesz co, co mnie urodziło troszeczkę, że, że jako chrześcijanin no. e, mają się w celednicy właśnie, ten zespół, mają piosenki coś takiego jak uwielbianie Matki Bożej, ale to wiesz, to jest niedużo nie, nie, nie tego. No, znaczy no, mo, niepotrzebnie, nie? Znaczy, ale większość są takie o Bogu po prostu, czy nie? E, tak, tak, o Bogu okay. Chrystusie. E, na lednicy w tym roku była właśnie odnowa w Chrystusie to znaczy od, to jakaś od jeszcze nowa? inna niż jest odnowa w, od, od w Duchu Świętym w Kościele Katolickim i jest teraz jest inna? Tak? jeszcze? A, może, może ja się mylę, może ja to źle nazywam ale po prostu każdy sobie wstał i za tym księdzem czy był to był raczej ojciec jakiegoś zakonu, powtarzaliśmy że chcemy oddać życie Chrystusowi A. wiesz, że nie żadnej, że żadnej Maryi tylko, tylko to Fajne. mnie właśnie też tak pozytywnie jakoś zmotywowało no, ale to jak to tak mhm. razem, to myśl, znaczy, wiesz, bo sedno tego, co, o czym Biblia mówi, żeby się no, oddać życie Jezusowi, to sednem tego jest prywatny i osobisty bardzo związek z Nim, więc jak słyszę zawsze ktoś jeden mówi, a reszta powtarza, to to się wydaje bardzo nieosobiste, tylko właśnie takie mhm. zbiorcze jakieś powtarzanie tam za kimś to. Ale nie wiem, może się czepiam, bo ja nie wiem, jak to wyglądało, ani nie znam szczegółów. Nap naprawdę, zobacz sobie. Siewce lednicy. Lednicy, siewcy. Jak znajdę Bardzo... gdzieś, albo... A ty jesteś siewcą no... lednicy, czy coś? To, to jest grupa? Co to jest w ogóle? Zespół? Ale to jest taki zespół po prostu, zespół. który gra. Gra po Nie ma nic wspólnego, tak. wiesz, z organami jakimiś, tylko, tylko perkusja, gitara elektryczna. O, fajnie. A to jest coś jak Arkanoego, takie? Wiesz co, cięższego kalibru. Tylko bez dzieci. Bez dzieci właśnie. Okay. Wyśleć Okej. Nawet wy, wyśle ci na czacie, co możesz puścić tutaj jedną piosenkę, która mi wpadła w oko. W ucho, w oko nie może wpaść piosenka, przepraszam, świąty jestem. Okej, okay. dobra, czy jak będzie czas tutaj, bo przerwa, to spróbuję coś puścić, zobaczymy, co to jest. Okej, okay, a na razie gadamy o, jeszcze pogadajmy na, te, na temat tych innych krajów. A czekaj, czy ty mówisz o innych krajach, jak jest, czy nie? A mówiłeś o Niemczech, no no, tak. Mówiłem o, mówiłem o Niemczech. Okej, okay, no to nie znam. A to jest nasz kościół katolicki, bo ten w Polsce jest popularny, to, to ciekawe, jak Wiesz wygląda co? w Niemczech. Wiesz co? Wiesz, to sam jestem katolikiem. No. Ale wiesz, ja się nie uznaję jako katolika takiego jak wszyscy, tylko katolika wierzącego. Wiesz, to jest w ogóle paradoks w religii katolickiej, że jestem tak zwany beton, który, no. który nawet nie wie po co do kościoła chodzi. To jest Albo bardzo jest to dziwne. Okej, okay, to przekraczam moje zdolności godzenia ze sobą sprzecznych rzeczy już. Bo to się Czemu? robi. No bo. No nie wiem, no w ogóle już samo nazewnictwo to, czyli teraz jest, można być wierzącym, praktykującym, niewierzącym, no wierzący, nie praktykujący, wierzący i, i ty jesteś który? Wierzący, praktykujący, wierzący, tak? Ta kombinacja. Wierzący, praktykujący. I wierzący też. Teoretycznie, wiesz, z punktu widzenia religii, jaką jest katolictwo, jestem katolicyzm, jestem heterykiem, bo nie uznaję niektórych... Heretykiem, dogmatów. bo heterykiem to, to, to, prawda, to jest ci, co nie są homo, to są heterycy. A ty też jesteś wiesz, pewnie heterykiem, nie wnikam w sumie, ale jak chcesz, to możesz zrobić coming out teraz. Nie, nie, nie uznaję wcale na przykład Maryi. No to, to no właśnie, to Bo, mówię, o to mi chodzi, tak. o te sprzeczności. To jak możesz być katolikiem? W katechizmie kościoła katolickiego jest wyraźnie powiedziane, że trzeba być we wszystkich dogmatach posłusznym urzędowi nauczycielskiego kościoła i nie możesz sobie wymyślać własnych koncepcji. Wiesz co, ja może troszeczkę uznaję jeszcze ten kościół, który został założony wiesz, przez, przez Chrystusa i pierwszych apostołów, pierwszych chrześcijan? Okay. No to tak jak ja, ale to dalej masz... Problem, nie? Bo. No, no, no, no dalej się gryzę ze sobą, bo niby chciałbym no. być prawdziwym chrześcijaninem, ale jeżeli jestem katolikiem, to takim prawdziwym chrześcijaninem być nie mogę, ale. No możesz, tylko roz, masz problemy z pogodzeniem różnych sprzecznych rzeczy teraz, nie? No, no jak ktoś mówi na czacie, jestem półkatolikiem. No być może, ale wiesz, co mnie najbardziej denerwuje. No że później idą tacy katolicy z nazwy bronić krzyża No wiem, tak, właśnie. I, i, opinia, i opinia publiczna później w całej Polsce mówi, no kurde popierdzieleńcy. popierdzieleńcy. No ma trochę racji ta opinia publiczna. No, no, no, ja też, no ja też do nich tak mówiłem, że to są popierdzieleńcy. No, no tak, oni ale... potem świadczą o czymś, no ale to ja też mogę powiedzieć, bo w takim większym sensie na przykład, jeżeli ja wierzę, trzymam się Biblii, nie? I no. też ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do Boga i to mnie łączy z tamtymi ludźmi, bo oni też mówią, Bóg, tak, Bóg jest dla nas ważny, no i to ja mówię, że Bóg jest dla mnie ważny no, i teraz ktoś popatrzy da... z zewnątrz na przykład ateista, to nie będzie się wnikał w różnicę, tylko powie, wszyscy, co wierzą w Boga są popierdzieleni. I dlatego oni też źle o mnie świadczą i to także, no, to mi się też nie podoba. No. Słuchaj, Słucham. jeżeli ktoś broni krzyża i mówi spieprzaj Żydzie, ty <laughs> Żydzie... Tu broni tego Żyda, co wisi na tym krzyżu, a za chwilę mówi, do żywego dał obok, że ty tam zabijasz. taki komiks kiedyś na komiksach, że przychodzi Jezus pod, pod krzyż tam w Warszawie, jak ludzie tam właśnie bronią, w no. cudzysłowiu, i mówi zostawcie ten krzyż, o to ja jestem Jezus Chrystus, a tu taki jakiś mocher mu przyłożył tą laską i spieprzaj dziadzie. A po Żydzie mógł powiedzieć. <laughs> Nie przejdzie. Skup, Dobra, dobre, dobre. Okay. No, ty ja Dobra. ci podeślę, może już nie będę ci na antenie okay. zabierać czasu. O ludziom się spodobał, Wiesz, to, widzę na czacie. Ja się nawróciłem. Może mnie znasz kiedyś z kontestacji jeszcze jako reksarek, ale ja się nawróciłem. No, Naprawdę. Zmieniłem parę toków myślenia i. No, to jest. Jest dobrze. Nie powiem, gratuluję, bo, bo to nie jest coś, co się wygrywa na loterię. Nie wiem co powiedzieć, ale to cieszy mnie powiem. Ja bym mnie cieszyło, gdyby bardzo dużo ludzi zrobiło to co ty. No bo znaczy, jakby tak obserwując życie, to nie chodzi o to, czy to jest jakieś, że mi się podoba na przykład to, że ktoś jest taki jak ja, bo to kompletnie nie o to chodzi. Po prostu ten pogląd nawrócenie się, albo to chrześcijaństwo biblijne powoduje, że człowiek jest lepszy i w, w ogóle w normalnym, moralnym znaczeniu, w takim ogólnoludzkim to są zawsze ludzie, którzy lepiej pracują, nie kłamią, są uczciwi, mają zasady, to są zawsze pozytywne cechy, także no ja tak, myślę, że wszyscy, nawet, nawet ateiści powinni chcieć, żeby ludzie się nawracali, tak mi się wydaje, bo no na pewno jest... nie na takie krzyżo, krzyżo lubstwo jak tam, czy tam fanatyzm no. krzyżowy, tylko to tak naprawdę, nie? No słuchaj, ja byłem takim katolikiem z czystej tradycji, bo moja rodzina, wiesz jak to jest w Polsce, katolicy z czystej tradycji, no, no. Byłem właśnie takim katolikiem, dopóki nie zacząłem słuchać odwyku właśnie o. i nie wziąłem Biblii do ręki. No dalej mówisz, że jesteś katolikiem. no, Ale wiesz, już biblijnym nie takim, takim. W, właśnie, O biblijnym takim. Właśnie, już nie takiej z tradycji, że wiesz, że do Kościoła trzeba w niedzielę i w ogóle wszystko, wszystko przyjmować jak na tacy i nie myśleć, tylko... To się zmieniło troszeczkę. No, nie, no, nie może nie, troszeczkę. Jak ci się uda tylko pogodzić, to bardzo dobrze. Mi się nie udało na przykład. Ja miałem za dużo no od razu, no miałem po prostu problem, że nie mogę. Muszę się zdecydować, albo jedna porządnie, albo drugie porządnie, ale ja jestem taki radykalny i ja muszę mieć spójny światopogląd, więc nie, nie mogłem w ogóle. No nie mogę, nie dam rady. Ale nie mówię, że no, każdy ma swoje życie i swoje wybory, więc ja tutaj no tak. nie, już nigdy nie, nie potępiam, ale. Pamiętam, no, że miałem taką tendencję, kiedy na początku, żeby. Jak możesz być katolikiem? Wiesz przecież, co Biblia mówi. Tu są sprzeczności, dużą sprzeczności, dużą sprzeczności. To jak możesz? Ale mi przeszło. To myślę, że człowiek Rozum mu wraca, jak co so trochę więcej przemyśli, trochę poobserwuje. No. Także ten. To tak mówię. No. Wiesz co, Martin? Jeszcze no, no. jedno. Od, odbiegnę trochę od tematu. Zostałem o. animatorem e, grupy Rysujesz mój, też? Dobierz animator, Taki... wiesz co, u mnie w parafii będę przystępował do pierzmowania. No, no, z tradycji, rodzina, A... wiesz. Czekaj, animator chodzi o tego animatora, co jest liderem ruchu oazowego, jak się nazywa. Nie, nie, nie chodzi o tego animatora. Dostaliśmy jakieś książeczki. Te... Książeczki i katechizmy do wypełnienia, ja tego nie robię i mi ksiądz wisi na karku, żebym to zaczął wypełniać. Tylko, wiesz, rozmawiamy o Bogu po ludzku, jak no Aha. Wiesz, nie, nie rozmawiamy w kwestii no. e, dogmatycznej, co się stało na e, soborze trydenckim w roku <laughs> któryś tam. No, dużo ludzi lubi, nie? Po, o soborach porozmawiać Trydenckich przy piwku, nie. No. Godzinami no. mogą o tym. Mówić. Albo najlepiej, bo e, dostałem opiecz, e, na przykład, e, czemu nie palę świecy na e, swoich spotkaniach. No Bóg cię na sądzie ostatecznym zapyta. Czemu nie paliłeś świecy na spotkaniach? Że ja ten umarłem ten... za ciebie, a ty świecy nie palisz spytałem <śmiech> księdza, dlaczego muszę palić świecę, no bo a ksiądz mi odpowiedział, że to jest e, symbol Chrystusa, ja mówię no dobrze, ale za chwilę mi powie, że ja się modlę do świecy, że bałwo chwals uprawiam, no nie? No, to może być pyta, taka pyta, groźba, no. Pyta, się go, pytam cię też księdza, no dobrze, ale przecież Chrystus powiedział, że trzeba zna, dojrzeć e, jego w drugim człowieku. No, tak. Ksiądz to skwitował, to zostaw na później. Na razie pal świec. No, <laughs> ja. Widzisz, no to, to jest nie. No ja nie, nawet nie wiem. No, tutaj jest po prostu tak inne podejście do tak fundamentalnych spraw, że to się w ogóle. No jak gadać potem z kimś takim. Ja. Yeah. to pa, Pamiętasz taki film był. Jak to się nazywało? Młodzi gniewni po polsku się nazywały. No był... coś to chyba. Pamiętasz? Tam w którejś ostatniej scenie był taki gość przyzwyczajony do zasad, dyrektor był, i on chciał wychować młodzież tego, w ten sam sposób, że o, kiedyś będziemy gadać, później najpierw to ty masz się zasad trzymać, drzwi masz zamykać, nie? I była taka sytuacja, że w końcu jakaś tam, ta bohaterka filmu namówiła chłopaka, żeby przedpogadać pogadać z dyrektorem, bo miał problem poważny, sprawa życia i śmierci. I potem się pyta, czy. pójdzie do tego dyrektora i pyta, czy był tu ten chłopak i czy gadałeś z nią winie. A dlaczego? Bo drzwi nie zamknął, bo się musi nauczyć że o tych świecach tutaj, nie? Tu drzwi zamykać. Jak się wpieniła. No i właśnie to jest ten problem, nie? Ludzie się potem myślą o takich pierdołach, a potem ktoś ginie dosłownie, albo. no, nie, czasami zupełnie dosłownie, ktoś ginie. O, no, to o tym dzisiaj powiem na koniec, przy okazji. Dobra, okej, okay, to cię zostawiam i cię zrzucę czerwonym guzikiem, żeby ja nie dzięki. Dobra, dzięki, to na razie. No, na razie. Na razie to był Ryszard, to był, tak. A ja chciałem powiedzieć Newsa. A, newsa powiem. News, znaczy News, nie, jakiś atrakcyjny News. W ogóle to jeszcze raz się przywitam, bo ludzie przyszli. Po północy jest. To jest taka godzina Duchów, Duchu, duchowa. Godzina duchów. Czemu północ to ma być godzina duchów, to ja też nie wiem. Się północ... Czemu północ jest północą? Dlaczego dzień się zaczynać ma o północy w ogóle? Czemu, czemu północ jest w tym momencie dnia? Why? Ja nie wiem, właściwie się nie zostawiam. E... O, ktoś po rusku gada. Dazdravstvojec sila razuma. daloj Suwierie. A czemu ktoś po rusku pisze na czacie. Jak są właśnie ludzie, którzy po przychodzili z innych krajów, to ja bardzo chętnie z nimi porozmawiam przy okazji. Ostatnio mam. Yy, ostatnio mam straszną chętkę, żeby wyjść trochę z tego zaścianka polskiego i odkryłem znowu ICQ sobie właśnie włączone ICQ co jakiś czas w ogóle on to jest ciekawy efekt byście kiedyś na ICQ na, jak używacie ICQ napiszcie sobie że mówicie po rusku to będziecie mieć tak wiem co dwa dni przyjdzie ktoś zagadać do was po prostu jakiś porusku i daj będzie nawijał to jest fantastyczne pamiętam jak tak miałem w pracy ustawione i co jakiś czas przychodzili się pogadać po prostu Polacy nie przychodzą se pogadać czy Polacy. No Polacy, no tak, Polacy. W ogóle Polska strasznie za, zapatrzona w samą siebie. To też, to trzeba zmieniać w ogóle. Nie wiem, czy Polska. Dobra, okej, okay, to ja tutaj jeszcze z kimś powiadam. To Krzysztof był tutaj, bo widzę, że dzwonił chyba Krzysztof. Cześć Krzysztof. Nocy na odwyku. Gadamy sobie o krajach. No witam. Hej. Już myślałem, że mój przedmówca nie skończy. A długo mówił faktycznie. No długo mówi, długo mówi. Bo ja się tak zagapiłem trochę, bo patrzę, czy się, czy połączenie będzie. Nie nadajemy przez kontestację, bo coś się stało z serwerem, chwilowe problemy, więc trudno. Aha. No i ja dzwonię po prostu, bo w tej chwili przybyłam w Belgii. O, właśnie. Od dłuższego czasu. Od jakichś ośmiu miesięcy. Jak się, jakim, po prostu... A w jakim języku, się mówi, jakim języku się mówi w Belgii? No w właśnie, chciałem, właśnie chciałem powiedzieć, że kultura no. w Belgii jest y, bardzo rozmaicona. I przede wszystkim ważne jest to, że w Belgii można pochwalić się bogatą kulturą, zwłaszcza jeżeli chodzi o język. No. W Belgii, Belgia jest ponad, ponieważ Belgia jest krajem trzyjęzycznym. Trzyjęzycznym? Wow. Tak. We Flandrii, w części we Flandrii, gdzie ja akurat teraz przebywam, mhm. obowiązuje język niderlandzki. Niderlandz... Czyli podobny do holenderskiego. On się tam trochę, troszkę różni. To nie to samo? Wow. No podobnie. Są Niektóre słowa są in, inne, mają znaczenie, nie? Okay. Po prostu, ale jest bardzo podobny. Później jest część Walonii. I tam mówią po francusku. Okej. Okay. I w Brukseli, w stolicy. W Brukseli mówią, połączyły się ostatnio, bo kiedyś obowiązywał tylko język francuski. Teraz na tym roz rozmawiają po francusku i po niderlandzku. Ja. Yeah. No, Okej. Okay. I to a... pomaga, czy po... przeszkadza takie coś? Bo w Polsce znaczy... jest po polsku święty spokój. Lepiej, no... tak, czy nie? Znaczy, no, idzie się łatwiej dogadać, nie? Zależy jak to tam ktoś przyjedzie, umie francuski dogada się. Umie. I tak jeszcze w okolicach Luksemburgu na południu kraju yy, mówią po niemiecku, nie? O ja. Czyli to jest już trzeci język, nie? No to, to utrudnia ten... życie? Czy to właśnie robi, że się robi ciekawsze? No właśnie ciekawsze, bo o. praktycznie umiejąc, umiejąc jakiś jeden z języków, to idzie się praktycznie dogadać, nie? Yy, to w... Przynajmniej we francuskim i w niderlandzkim, nie? To, to znaczy, że A... ludzie tam, każdy mówi przynajmniej dwoma językami. Na to no, tu przeważnie trzy umieją, nie? Wow. I bo jeszcze, jeszcze dochodzi czwarty język, którym można się dogadać, to jest angielski, nie? W Polsce prze, przeważnie jeden umieją, bo, a, ale piszą zawsze na CV ostro, w CV zawsze znam angielski i zawsze mówią, że poziom jak tam intermediate jakiś mówią, żeby tak nie za wysoko i nie za nisko. I zawsze przy rozmowie, no zawsze, nie zawsze, no 5% ludzi nie pasuje do tego schematu, a 95% przy rozmowie, potem krótkiej, pięć minut, 2 minuty. I widzę, że goś nie mówi po prostu po angielsku. Nie mówi. On zna parę słów, umie coś skonstruować tak, zdanie, ale nie mówi. No Oni więc... właśnie tu angielski mają taki nie do końca dopracowany, ale praktycznie co so drugi Belg, ci moci beldzy praktycznie wszyscy umieją. Nie? No właśnie angielski. mówią, nie No i chodzi o to, że nie chodzi o że on ma dopracowany, tylko czy mówi, czy się porozumie. No tak? mówi, idzie się no, dogadać, okay. po prostu ja tu przyjeżdżając 8 miesięcy temu, mhm. to ja umiałem angielski tak średnio, nie? Po no. prostu przyjechałem tylko z angielskim, nie? No teraz się zapisałem do szkoły i będę chodził na flamandzki, nie? O, A flamandzki o. to jest francuski, niemiecki i angielski połączenie takie dziwne, tak? To są trzy języki zmieszane. Tak. Taki ibisz, no. no. No ogólnie co chciałem powiedzieć o kulturze jeszcze w Belgii. Mhm. E, ludzie tu są odnośnie e, od, do Polaków e, taka jest, jak to powiedzieć, e, jest, tolera jest tolerancja wobec obcokrajowców nie jest tam... Beldzy nie wyróżniają się jakoś tam w ten sposób, że co to nie oni i że oni są panami, czy coś takiego. Po prostu jest jakaś tolerancja wobec hmm. obcokrajowców. Nie? Bardzo dużo w Belgii jest y, innych narodowości, takich jak Turcy, Marokańcy. Wow. Właśnie tego, właśnie bardzo tego jest dużo. Nie? I co, jest taka niechęć do nich, bo w Polsce znaczy, to jest straszne. Że... Brudasy Myślę, że się tak. mówi. To jest obrzydliwe no, w to jak w ogóle. Mówi się, po Pranci czy brudasy. To jest tak obrzydliwe, jak to słyszę takie określenia. Ja pierdzielę, to po prostu, nie chodzi o to, że to jest obraźliwe, tylko to jest takie arogancja wychodzi. Taka wyższość białego Polaka nad wszystkimi innymi, bo oni są brudni, a jestem czysty. No, bo idzie, o, idzie właśnie spostrzeć, że dużo Polaków tak na nich mówi, nie? A, Ale no, ogólnie, okay. co chciałem powiedzieć, no, no. Turcy bardzo opanowali rynek pod względem sklepów spożywczych tutaj. Gdzie mhm. się wyjdzie taki mały sklep spożywczy to każdy jest turecki. Przedsiębiorczy sklep... są, te? A czemu tak się tak. dzieje w ogóle? No właśnie nie wiem, tu właśnie mówię, jak, są, jak albo, tu są albo markety, hmm. albo, albo sklepy spożywcze tureckie. Nic innego nie ma, nie? Tak, tak, tak to jest... wygląda. Przynajmniej ja tu zao yy, zaobserwowałem w tej części w której jestem, nie? Aha. No. I tak. No i tak dziwnie, Dziwne. nie? I co chciałem powiedzieć? Yy, jak przyjechałem tutaj, to dowiedziałem się, że frytki pochodzą z Belgii. Frytki nie pochodzą z Francji przypadkiem? No właśnie nie, właśnie z Belgii pochodzą. wymyślili. Oh. Be ta część francuska Belgii wymyśliła frytki właśnie. No, a Oni podają w był... różne sposoby z jakimiś, z jakimiś y, kurde, właśnie też słyszałem, że z ślimakami też podają <laughs> jakieś frytki z różnymi so sosami. Amerykanie I... mówią French fries na to. No i gdzie Amerykanie... tu się wyjdzie to są y, po prostu y, właśnie budki z frytkami, nie? Są bardzo pospolite, nie? Okay. A... A, co do... no? a co do religii chciałem właśnie. nawiązać. Y, no? Większość Belgów, czyli tam około 50%, przyznaje się, że należy do kościołów rzymskokatolickich. Okej, okay. ale to nie jest taka zdecydowana większość, tak? Czyli no, to jest 50, no 50, 50? ponad 50%, nie? Okej, okay, no. Tak słyszałem, kiedyś też czytałem, jak tu przyjechałem, a prowadzi, a tak naprawdę prowadzi życie religijne z jakieś może 10%. <laughs> Okej, okay, tak jak wszędzie. A czyli. Ale zastanawiam zastanawia mnie to, że to po co oni udają, że... że no nie wiem, wszystko... właśnie. A właśnie jeszcze w kościele tutaj nie byłem nigdy, ale zamierzam się teraz po tej audycji przejść, zobaczyć, jak to wygląda. No, ja też właśnie. nie wiem. No to jestem ciekawa. Ja nie mam bladego pojęcia, jak w ogóle może wyglądać Belgia. O Belgii nie wiem kompletnie nic, oprócz tego, że tam jest no, Unia Europejska i tak dalej. No, a w ogóle w Belgii nie ma rządu. jak Nie ktoś ma rządu? Nie wie. Ciekawostka. Nie, nie ma prezydenta, nie ma rządu. Teraz w ogóle jest afera jakaś się kłócą. To, ale, ale czekaj, to kto koordynuje te wszystkie drogi na no przykład. No właśnie, właśnie nie wiem, nie znam się na policji, nie jestem dobry z polityki, ale wiem, że takiego rządu nie ma, nie? I teraz a, się ale biją. Ale prawo kto, jest. Kto ten. No sądy muszą być. No coś tam jest na pewno, ale nie ma jakiego takiego y, pana i władcy, jakby to powiedzieć. No to fantastycznie by było, ale coś nie dowierzam, może się jakoś inaczej nazywa, bo. No, musi być no, tak zorganizowane tak... chyba jakoś. Ja też właśnie nie chciałem wierzyć, Nie, ale ostatnio nawet ktoś mi brat mi dzwonił z Polski i właśnie mi mówił, że, że, że w, czy w Belgii nie ma jakiegoś tam prezydenta. Ja mówię, że nie ma. Nie, nie ma króla? No. Nie ma żadnego króla. Nie ma. Można no sprawdzić. Król Belgii. Można... No. Królowie Belgów. No chyba to nie o to chodzi. <głos> e, ma. A ogólnie o kulturę czekaj, to... Jest. jest król Be Belgii, Albert II. Ale ja nie wiem, czy za aktualny, czy kiedyś był. Nie no, jest, nie od wiem, 93. Kiedyś. roku. Tak tu to muszą. może kiedyś był, teraz króla chyba żadnego nie ma. Od... Czekaj, od... A nie wiem, jakaś reklama mi się poza włączyła. Dobra, jak ktoś wie, to niech ktoś powie, bo ja nie... Może, może faktycznie była, już nie ma. Nie mam pojęcia, sobie przeczytam, bo mnie teraz to zaciekawiło strasznie. A jak ty się znalazłeś w Belgii? Ja po prostu dostałem propozycję pracy i wyjechałem. Aha, no to tak, no tak. I no, tak sobie się mieszkasz. Tej... Ale tęsk tęskni ci się? No tęskni się, czasami jadę do Polski, no. nie? Po prostu teraz byłem na święta dwa tygodnie. O, no, no tak, to to jest fajny zawsze pomysł na, na życie, w ogóle pomysł dla Polaka. Najpierw jest taki, żeby wyjechać do jakiegoś kraju, gdzie są jakieś normalniejsze, takie zorganizowane jest życie sensownie i co jakiś czas sobie przyjeżdżać do kraju. Bo po, po prostu tak, Polak języka, powinien być emigrantem to... całe życie. No. Języka przede wszystkim podszkolić, nie? Oczywiście, to w ogóle jest podstawa. Język jest jedyne, najważniejszy, co? nie? Tu się zgadzam w 100%. Język jest absolutnie najważniejszy. Bo nie ukrywam, jak że 50% to było to, że po prostu języka, żeby się nauczyć, nie? Mm -hmm. No, także jak zawsze kogoś nudzę o to, żeby się uczył, to pierwsze, żeby znał język. Miesz, lepiej na do oraz, org, oraz Erasmusa się tam, żeby no. nauczyć języka. Jak już ma być... No ja, akurat, ja akurat sam wyjechałem, nie? Przyjechałem w obcy teren nikogo nie znałem i jakoś się dogadałem, jakoś wszystko przeszło. No. Jak się mam mm. pracę, to jest fajny, fajny taki punkt startowy, żeby się nauczyć już potem, pracując po kolei, powoli reszty. No to, dokładnie. No, to A tym bardziej, że robię to, co w Polsce robiłem. nie ja to też jest inaczej, nie tylko po prostu w innym kraju. Okej, okay, dobra, to takie pytanie. A tęsknisz do kościoła polskiego, do tej całej religijności polskiej, do świąt polskich, do mszy polskich, do papieża polskiego i tych wszystkich rzeczy, Tak. Znaczy, ja powiem tak, jestem katolikiem, ale po prostu takim katolikiem, który chodziłem w święta do kościoła, nie, nie byłem taki aż pobożny, ale po prostu byłem katolikiem, ale no nie, nie, nie tęsknię. No. Okay. no nie tęsknię, nie, brakuje mi tego aż tak bardzo. Aha, to nie byś tak zaangażowany w te klimaty, oazy nie, nie. różne tam, no, okej, okay, no tak no, się, nie, nie, nie, nie. się zastanawiam właśnie, bo tak mi przyszło do głowy, czy ludziom tego brakuje. W sumie nikt nie mówił, że mu brakuje, ale nie, ja znam takiego, co był człowieka, co był właśnie zaangażowany w te oazy, a nie pytałem go nigdy o to, nie wiem czemu. Zapomnę, ale, ale z tym, że na przykład święta, święta, to na pewno by mi brakowało, jakbym nie miał przyjechać do Polski i święt spędzić w Polsce, z rodziną, iść na pasterkę, w taki sposób. Nie? No ale czemu? Czy to chodzi o sam takie poczucie więzi, czy to w ogóle chodzi o znaczenie tych świąt, że to jest, no, no chce to znaczy, świętować, myślę, że to by... Jezus się urodził? I myślę, że też podświadomości to jest i też, że z rodziną, że to, to jest czas, który powinno się spędzić z rodziną. A, to się w ogóle powinno zmienić nazwę, bo to, to robi, robi się dziwne, to święto? Powinno się zmienić na jest po prostu święta rodziny czy coś, bo mieszanie teraz do tego Jezusa, jak większość ludzi w ogóle nie zwraca na to uwagi, to jest takie dziwne dla mnie. Nie? No A widzę, widzę, ktoś tam napisał paskudne piwo. Kto ma paskudne piwo? Co, w Belgii? A, a, tak? w Belgii jest y, ponad tysiąc rodzajów piwa żywiec jest na pewno, proponęć. wszędzie jest żywiec i bardzo dobre piwo, nie, żywca nie spotkałem nie ma żywca? spotkałem Carlsberga Karls żywca nie spotkałem w Kanadzie jest żywiec, mnich powiedział, że tam piją chętnie żywca w Kanadzie Także się, a tu jak jakby, jakby ktoś był w Belgii to polecam Jupiler, Mace i Duel nie znam żadnego, aż mi głupią te piwa, te piwa polecam Duel no i... ma 8,5%, to jest najmocniejsze piwo o ja teraz piłem takie mocne, ale nie, coś nie tak jest takim, one są za mocne po prostu i jakoś ten smak mi znika piwa przez to. A, aha, jeszcze tego nie dodałem, że w Belgii po prostu oni nie piją dużo ilości alkoholu, czy tam jakoś tam, jak w Polsce na przykład, że jak ktoś pije piwo, to by pije z pięć, żeby się napić. No. Tu piją w małych ilościach i oni piją nawet do obiadu piwo. Przychodzi no. w piątek w południe no po pracy, już wszyscy są w pubach, nie? Tu paby są pełne. Ale I jaj. starsi ludzie, młodsi. Paby są pełne, nie? Aż mnie zachęcasz coraz bardziej teraz do Belgii. Bliżej jest. Ale za zimno, to nie. nie jest zimno. No, ile tam jest stopni w Belgii teraz? Nie, jest cieplej niż w Polsce. W Polsce no. było minus 20, to tu było 5 na plusie. A teraz ile jest? Teraz jest około 7. O ja, rzeczywiście jest cieplej. No około 7 w dzień jest. Nawet po, prawie do 10 dochodzi, nie? Coś? Dzisiaj powiem. słoneczko się wybiło, to... Fajne kraj, no? Było... Ale to nie to akurat... Mówią tymi językami, które na, najmniej mam, miałem z nimi kontaktu. No, że no, po angielsku... No angielski to jest uniwersalne wszędzie się no tak. nim dogadać, nie? No, Elunia mówi, oj Marty nie znasz w ogóle innych kultur. No znam, ale kultur jest tak hmm. dużo, po prostu się nie da poznać wszystkich. Tych akurat nie znam. Brukseli, nic nie... No, no Brukselę zwiedziłem, Ruskich bardzo dużo czasu trzeba, żeby zwiedzić całą. Ale ona jest, to... to jest nieduży kraj chyba dosyć, nie? Nie, Belgia jest małym krajem. No, to wziąć motor, kraj. pojeździć. No, jak mi się uda w końcu w tym roku może dokonać tego, co chciałem zawsze, czyli powiesz, mieć prawo jazdy. No tego nie chciałem, chciałem nie mieć prawa jazdy, ale bez prawa jazdy nie mogę jeździć motorem po Europie. I się uda mi skądś dorwać jakiś motor, to pojadę sobie po Europie, to zahaczę o Belgię, na to piwo pójdę. No i długo. warto odwiedzić Antwerpię. To jest jedno z bogatszych miast w Europie, czy nawet Aha. na świecie względem przemysłowym, rozwiniętym przemysłowym. Tam jest diamentów i brylantów. Uuu, to I pewnie jeden tanio. Z tam. Jeden z największych portów w Europie jest. nie? Antwerpia. To jest drugie miasto po Brukseli. Czy tam diamenty są tanie w miarę? No, złoto jest w miarę tanie. bardzo nietane, Jak ktoś chce komuś... złoto na kryzys kupować, to do Antwerpia. Ant... Anterpię. tak. Antwerpia. Kolega kupował pierścionek zaręczynowy, który sprawdziliśmy w Polsce ile kosztuje. I... Sprowadzony podejrzewam, że to jest z Belgii. I dał za niego 250 euro. To jest jakieś około 980 zł. No. A w Polsce kosztował dwa razy więcej. Wow, jakie przebicie! To, to jest interes, tu widzę. No jest interes, jest. Trzeba no to... pomyśleć. No. Na Legro pyk, czy gdzieś. Ale jeszcze wszystko przed nami. Dobra, okej. Okay. To dzięki ]bie, Biegi, to było fajne fajny telefon. No, dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiam Dzięki wszystkich. Dzięki, na zobaczy. razie. Hej, to był Krzysztof z Belgii, to mi się bardzo podobało, ale niewiele wiemy o kościołach w Belgii, swoją drogą, ale przynajmniej taki był, będzie plus tej audycji, że Krzysztof pójdzie sobie zobaczyć, jak jest kościele z ciekawości. Sam bym poszedł w ogóle też jak, jeżeli mi się uda kiedyś pojeździć tym motorem po Europie, to też jest jednym z, jednym z koncepcji będzie właśnie jeżdżenie po różnych kościołach i pytanie ludzi, jak oni widzą to swoje, nie wiem, religijność, chrześcijaństwo, Boga. Czy to czy w ogóle jeszcze dla ludzi to ma znaczenie? Ja myślę, że ma ciągle, ale nie wiadomo. Myślę, że jak już przyjdzie ten kryzys, nie mówię jeżeli, bo przyjdzie, tylko pytam je, kiedy, je, jak już przyjdzie, to... To się zastanawia, czy wtedy ludzie zaczną wracać do Boga i zaczną go szukać. Pier on wie. Jak sobie czytam Objawienie, czyli Apokalipsę Jana, no to tam widzę takie fragmenty, że były te plagi różne, co Bóg syłał na ludzi, czy ześle na ludzi, nie, nie wiadomo. No i tam było na końcu określenie, że pomimo tego, że takich ich tłukł ten Bóg, to oni dalej się trzymali swoich złych czynów i się nie, od, nie odwrócili od nich, żeby być, żeby się odwrócić przodem do Boga. Jakoś tam inaczej znam, ale no, wiecie o co chodzi. Że no nie chcieli Boga. Chcieli robić swoje i już, wypiąć się na Boga. Mimo, że było im tak aż źle. Więc nie wiem. A z historii, historii nie znam na tyle pod tym kątem. Czy w czasie kryzysów ludzie się zwracają do Boga, ale różne rzeczy się mogą dziać. Dzwoni strasznie dużo ludzi, nie wiem dlaczego, w tych nocach na odwyku, to dzwoni Samuel. To będzie Samuel. Przejdź są co ci, co, co i rzadko dzwonią. Albo pierwszy raz. Cześć, noce na odwyku, tu są. Halo? Halo? To jest ten moment, kiedy ty mówisz. Cześć, halo. cześć, cześć. No, słychać cześć, dobrze. Mnie? Bardzo dobrze, pewnie. Halo? No, bardzo słyszę dobrze, powiem. Całkiem dobre Oj. połączenie i wszystko. O. No. Teraz ja ja słyszę tylko. Okej, okay. to słuchaj, ale słuchaj, przeskaj. Okay. Okej, ja mogę powiedzieć, że byłem... Okej. Okay. Ja byłem swego czasu, nawet tego czasu, w tym roku, na wakacje w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy ktoś już mówił o Wielkiej Brytanii. Czy co? Czy ktoś mówił o Wielkiej Brytanii? Właśnie to, nikt nie, Brytanii. nie mówił. Nikt nie mówił. Aż dziwne. No to ja mogę co nieco rzec. O rzeknij, jak tam jest? W kościele katolickim tam byłeś? Nie, nie, nie. Ja jestem protestantem. Okej. Okay. A Anglia też przecież to jest anglikanizm, więc protestantyzm. No to I... taki jest bardzo formalny protestantyzm. Tak? No tak, no ale właśnie jak e, mój ojciec z, w ogóle z pastorem, więc on był w Anglii mm. 10 lat temu, kiedy jeszcze jakby mm, no, to nie było takie łatwo się tam dostać i był zapraszany do paru kościołów, więc opowiadam, jak to tam całkiem fajnie działa. No. I teraz pojechaliśmy, pojechałem w tym roku w zasadzie sobie popracować i zacząłem sobie tam, gdzie jest moja znajoma Taka bardzo fajna pani i szukaliśmy jakiegoś nasemnego kościoła, na to parę lat. I mm. jest taka no, bardzo wierząca kobieta i mówi, że nie mogła znaleźć żadnego kościoła w mieście z tysięcznym w Izbor na, na południu. I faktycznie no. muszę ci powiedzieć, jak, szuka, jak byliśmy w różnych kościołach, to większość, kiedy Anglia przecież swego czasu słynęła bardzo z tego, no no, tak. może, jak, jak bardzo jest tam, nazwijmy to, religijna, to no, większość to kościołów, a jest ich naprawdę dużo, to były takie małe kościołki, gdzie były same takie babcie. No. E, po prostu jak weszły dwie młode osoby, myśmy tam weszli i po jakimś czasie ludzie się zaczęli modlić, że dziękują w ogóle Panu Bogu za to, że jakieś młode osoby się pojawiły nie w kościele. Jest. No naprawdę, takie, taki konkretny Olskój tam był. Oczywiście te pieśni, wszystkie hymny i tak dalej, to fajnie tak wyglądało, ale fan, właśnie yeah. same same stare babcie tam były i stare dziadki. Ale że oni nie Ale... widzą, że to oni sami są winni tego, że nikt nie chce przychodzić? Jak oni tacy tra silni tradycjonaliści, no, no to kogo to interesuje w tych czasach już, no? Śpiewanie hymnów z XVII wieku, no ludzie. No, no, no, no. Że to to nie jest no, jedyne mówisz... podejście do Boga właściwe, no przecież Bóg jest różnorodny, no. No oni sami sobie powinni pluć w brody, tak? Bo jeśli oni są czasami tradycyjni, to oni wszyscy, wszyscy to musiały mieć dzieci, a te dzieci mają swoich dzieci, swoje dzieci. Hmm. No więc nawet jeśli przez tradycję, to po prostu ci ludzie nie zostali u nich, jakby ja jestem absolutnie przeciwny tradycji, hmm. no ale sami mogli ich jakoś wciągnąć. No. I, I tak dalej. No ale muszę ci powiedzieć, że długo szukaliśmy i udało nam się znaleźć w końcu jeden, jeden zbór. Był jeden. 100 tysięcy mieszkańców, jeden Że W sumie to jest... Tak. W Polsce to też jest normalny przelicznik właściwie, nie? 100 tysięcy mieszkańców to prak, to możliwe, że nie będzie ani jednego protestanckiego kościoła w takim mieście. Albo będzie jeden. No, ale, ale jak będzie, to będzie taki tam 20 osób na krzyż. No. Także i no... To, no tak. No. Ale to myślałem rzeczywiście, że w Anglii to, to się częściej zdarza. Ja byłem w Cambridge teraz i no Cambridge to jest właściwie w porównaniu z tym, co mówisz, to jakby centrum chrześcijaństwa. To tam... To, no i tak nie jest jakoś tak super, że co drugi jest chrześcijanin na ulicy, ale, ale to, to nie jest tak, że to jest właśnie już takie martwe i, sam, i tradycje, tylko tam jakoś się żyje. No ale to jest Cambridge, nie? Tam się w ogóle połowa obiektów w mieście nazywa albo Jesus Square, albo jakiś tam God's Do No ale college, to albo... samo. Tak? No, to, Bo... to dziwne też. No, no. Tylko ludzi no nie to zostało. Był... To było dla mnie takie dosyć smutne, że że tak naprawdę ciężko jest cokolwiek znaleźć, no ale jest, jest jeden jakby zbór, gdzie można, czy koszty, gdzie można ludzi posyłać jak i polecać im, bo... Hmm. A ludzie naprawdę szukają tam, tak? Jest bardzo dużo Polaków. Szukają kościoła? Ale, y no, ale szukają pewnie katolickiego kościoła, czy nie? Y wiesz, co jest ich... W zasadzie nie szukają niczego, bo oni tam wyjechali sobie ułożyć nowe życie, więc no, jeśli szukają, to albo znaleźli, albo po prostu ich to za bardzo nie interesuje. Hmm. Trochę zaczęliśmy z takimi ludźmi nawet działać. I to fajnie, nawet założyliśmy sobie grupę taką domową biblijną tam. No, właśnie no, myślę to. No. Może to jest to, tam... to jest. to może rozwiązanie dużo lepsze, żeby zamiast przesta żeby przestać szukać kościołów, bo jak widać, one już, już po nich zbankrutowało to, całe? bo coś jest, już ten system się nie sprawdza dzisiaj i zacząć, zakładać, zakładać no tworzyć, bo zbierać się w takie grupki, takie oh. nieformalne, tak jak pierwsi chrześcijanie robili. Po co od razu no. musieć kościół taki? Z budynkiem i tym wszystkim. No. Okej, okay, to, to też się nie, nie sprawdza. mogę się Streszczyć mocno historię. Opowiedz. W Bydgo Bydgoszczy yy, był zbór baptystów, nawet jeszcze jest, i tam część ludzi postanowiła, że chcieliby sobie zrobić właśnie taki kościół z grup biblijnych, mhm. i podzielić się każdy w innej grupie, tam takie grupy do 10 osób rodzinne i spotykać się na przykład dwa, raz na dwa miesiące na takie zwykłe nabożeństwo. I gościu, który to wymyślił, lider, po roku Działalności takich grup stwierdził, że to jest bez sensu, bo w znaczy. zasadzie wszyscy ludzie co nie, nie sprawdziło się. Potrzeba po prostu mieć normalne, zdrowe relacje, i, i no tak. e, jak to się nazywa? I po prostu wspólnocze z innymi ludźmi. A w 10 osób to tak naprawdę przyjdziecie sobie, spotkacie się z dziećmi, nie masz co zrobić, bo one albo się hmm. ponudzą, jak są małe, albo poglądają bajkę czy coś takiego w zamian za to. Hmm. A tak no, ja uważam, że trzeba jednak chodzić do kościoła. Czy on jest mniej, mniej fajny, czy bardziej fajny? Jak jest mniej fajny, to po prostu go że tak powiem, uwajniać. No, no tak, e... ale czekaj, bo na czym problem polega? No bo relacje się tak naprawdę łatwiej jest mieć relacje w mniejszych grupach niż w dużych. Więc to, to na pewno nie w tym jest problem, tylko o co tu chodzi? Hmm, chodzi o to, że ludzie jakby, część ludzi na przykład, ja jestem studentem i teraz mieszkam w Poznaniu, ale normalnie jestem z Chojnic, no. Wiesz, Dużo ludzi jest tak, że wyjeżdża na przykład młodzież, która jest, siedzi w tam swoich kościółkach, w swoich zborach, w swoich grupach i tam jest im i wjeżdżają do innego miasta i tam są jakby inne kościoły, ale tam się już nie potrafią odnaleźć, bo on coś tam mi się nie podoba. Więc uważam, no. że po prostu trzeba trochę zmienić sposób myślenia i, no. i jakby nie, nie stawić się tylko na to, że ktoś coś brać, ale też coś się wydawać. Nie, no, no to, to, to właśnie... oczywiście w ogóle, no pewnie, że tak. No, a wydaje mi się, że wiele osób jest nastawione tylko na branie i no nie no, wiem, mi się wydaje, prawda. że jak słyszałem ostatnio coś takiego, że jak coś ci się w nie podoba, albo widzisz jakieś braki, to może te braki powinny zacząć uzupełniać. I znaczy od tego, żeby prawie uzupełniać, a nie, a nie ich... A nie... No to jest zupełnie oczywista rzecz i to jest ten straszny błąd, który popełniają wszystkie kościoły, że sprowadzili ludzie, ludzi do, którzy tam chodzą do, takiej, do bycia biernym słuchaczem, do bierności, bo zrobił się taki podział, ja nie wiem, czy to ktoś celowo wymyślił, czy to się samo tak zrobiło, ale jest podział na... Takich kilka osób, które są aktywne, prowadzą i robią coś i resztę, która przychodzi, je, konsumuje, konsumenci. No, to no i to, to nie tak miało być. No, z Biblii się to czyta o tym kościele, to tam co inaczej wygląda. Tam to wygląda jak jakaś jak firma. Właściwie tam jest przyrównane to do ciała, ale dzisiaj ja bym to mógł przyrównać i do firmy, bo podobnie działa też i firma. Czyli każdy ma swoje jakieś zadanie i każdy to zadanie robi. Mhm. Tak jak oko w, w, w, ma Myśmy... do patrzenia, nie? To... I każdy, byśmy, to nie jest także tak, że tak... Myśmy to rozwiązali w naszym zborze właśnie poimka w taki sposób, że jakby odsiążyliśmy trochę pastora, który przecież nie miał być tylko postaci zakazalnicę, by tam ogarniać, by być po prostu jakimś, nie wiem, yy, no. władcą tego wszystkiego. Tylko jakieś tam znalazła się grupa ludzi, którzy też byli w seminarium. A ale, więc o, też to za nauczanie. Są inne osoby co odpowiedzialne za... Widzisz, ale to już jest, już jest pierwszy błąd, że znowu się robi elitę z tych ludzi. Że ktoś jest potrzebny, żeby był w seminarium. Nie? Absolutnie nie. No, no, każdy no to po co wstęp, to tak? seminarium? Tak, może coś, każdy może coś powiedzieć i, i wiesz, może się czymś podzielić e, w hmm. niedzielę na nabożeństwie, ale chodzi o to, że jakieś osoby muszą być odpowiedzialne za nauczanie. Czemu? Jako takie w kościele. Dlaczego ktoś musi być odpowiedzialny za nauczanie? Odpowiedzialny za nauczanie. No to jest takie znowu ustanawianie sobie, może nie pośrednika, no ale... Na czym polega odpowiedzialność za nauczanie? Żeby być <lars> no, okay, no, pewnym, no, no, że odpowiedział... ktoś inny nie będzie miał innego zdania niż że jedynie słuszne w tym kościele? Czyli takie, nie, nie, nie, jakie pojęcie? Nie nie, nie, nie, nie, nie. nie, nie, nie no, to nie, nie. to, to bo, tak brzmi inaczej. To inne. Ktoś musi to koordynować, tak? Tam, nauczanie o... no, koordynować? Co, to, po co? Każdy se sam czyta Biblię, wyciąga wnioski, razem rozmawia. No tak. No. Okej, okay, ale musi być jakiś teraz? prowadzący to wszystko, który jakby nie chodzi o to, że decyduje, kto co mówi i jak mówi. Tylko, no nie wiem, on to wszystko ogarnia z strony takiej organizacyjnej, że... Tak, ale okej, okay, ale ty mówisz o nauczaniu, ty nie mówisz o organizacji teraz. No o nauczaniu też, no jest jakby jest pastor, który mua, mówi większość kazań, jak pastor wierzy, że ktoś inny mówi kazanie i są w międzyczasie, jeszcze możesz i ty wyjść na czy jeśli masz coś do powiedzenia, jeśli coś podzielisz. No okej, okay, ale no, ja znasz Biblię, zakładam. Czy w Biblii no. jest taki model, że jest pastor, który robi właściwie wszystko? Jest od wszystkiego tam? No nie. No nie, no do właśnie. Tego, do tego... Myśmy pastora odciążyli od wszystkiego. Dobra, okej, okay. to jeszcze mam takie pytanie, bo no, tak jak się zastanawiam, większość ludzi pewnie co słucha, to są tacy normalni katolicy, się nie za bardzo znają na tych wszystkich kościołach i jak słyszeli, że ty mówisz, że masz ojca księdza, tfu, ble, pastora, to właśnie oni się tak skojarzyli, że o, to coś jakby, on ma ojca księdza? Coś takiego, nie? się zastanawiam, czy ludzie tak sobie to widzą teraz, czy nie. Czy to jak, jak to jest mieć ojca pastora? I czy ludzie w ogóle podchodzą tak do ciebie, że o, syn pastora? To to jest możliwe? To to jest dziwne. To jest jakiś, coś nie tak. Czy Ja nie wiem. w ogóle jestem ewenementem, e e e e e bo oprócz tego, że mam jakby dziwne imię, tak, które jest rzadko spotykane no. i oprócz tego, że jestem synem pastora, to jeszcze mam e sześciorodzeństwa, to już w ogóle. <ríe> więc no, ludzie, prostu... ludzie, nie wiem, e Często się mnie pytają, czy widziałem serial Siódme Niebo albo coś takiego i dużo opierają na tym, bo dużo ludzi to podobno oglądało. A było, czekajcie, Siódme Niebo, co to było? Było coś takiego, ale nie... nie tak, tak, że był to... pastor jakiś prezbiteriański czy coś takiego, tam o jego rodzince już przygody. Hmm. Ja nie wiem już, ale na pewno znam, bo, bo strasznie, pamiętam ten tytuł, ko, nie wiem, taki sitcom był? Nie. Tak, tak? Nie, to nie był sitcom, sitcom to nie był na pewno. Hmm. Tak, obyczajówka taka. No to nie, ale, ale nie masz taki, nie ma już czegoś takiego w Polsce, że, że to takie, że się boją, że to sekta, że to coś nie. Wiesz, tak. jak byłem jeszcze w podstawówce gimnazjum to było, a no. teraz jestem na studiach i tak tego nie ma. I ale z drugiej strony to jest fajny punkt zaczepienia, bo zawsze chcę pogadać jakby też prawda. o tematach, które mnie interesują, a mam nadzieję, że zainteresują. I to Pewnie, że tak, to można zawsze. Ja pamiętam, że też się to zmieniło w Polsce, rzeczywiście było tak jak jeszcze z 10 lat temu, może trochę więcej. Ludzie się dużo bardziej bali tych wszystkich y, innych religii niż katolicka. W ogóle wszystkich, jak leci. Wszystkich protestantów, o. baptystów, niebaptystów. Nagonki na sekty były, co jakiś czas w jakichś gazetach pisali artykuły, że tu jakaś sekta, tam sekta. Bo taka sektofobia była jakiś czas, a potem przycichło nagle. Także się zastanawiam, czy je przyzwyczaili, czy to na przykład kościoły zrobiły dobry PR sobie, albo się reklamowały, ale wątpię, bo, bo właściwie nic nie robili. Z tego, co no. widziałem na forum jakimś publicznym polskim, to ja nie, nie pamiętam, żeby jakiś pastor się zrobił, taki znany, jakiś taki Billy Graham i, i tutaj pokazywał, że istnieje kościół protestancki w Polsce. Albo może to przez Małysza, ale to większość nawet nie wie, że on jest protestantem, czy tam, tak. on, tam jest Lutrainem. Albo ten, co się ściga, jak on się nazywa? A, Kubica? Kubica, to samo, też Zwisły. Wisły. To nawet ja nie widziałem. No w ogóle w Wiśle, ja byłem kiedyś w Wiśle, to tam co drugi na ulicy się nazywa Kubica. Do takiej Asi Kubicy przyjechałem, że się poznałem przez ICQ, czy z, nie pamiętam jak, mhm. fajna. I, I byłem w kościele stanowczych chrześcijan, to taki dziwny kościół też był. No Ten i tam w ogóle w Wiśle, to wiesz, że tam co drugi... No i, i tam tak, taki zbiór no ja ja protestantów. No, to właśnie to podobne też klimaty. Także się całkiem sporo ludzi, którzy są znani... To się okazuje, że to są mniejszości religijne w Polsce. Ciekawe, jak ludzie na to no. by zareagowali, jakby wiedzieli. A może wiedzą, ale cały czas, cały czas zawsze się pytają, a czy tam e, to nie są Świadkowie Jehowa, albo coś takiego. No czy i tych Świadków Padańczy. Jehowy tylko znają. No. no, bo tak się ich straszy, takimi rzeczami. O Świadkowie Jehowy mają PR dobry, bo oni chodzą sobie. W Każdy wie, że jest Świadek Jehowy, bo do każdego pewnie kiedyś przyszedł. Nie. No ale PR powinien robić z ciebie taką osobę dobrze postrzeganą. A to oni powinien... są dobrze postrzegani. Oni są dobrze postrzegani wśród tych, którzy ich znają. Znaczy, jak, tak, jako to pracownicy to oni są w ogóle AAA mają najwyższe notowania, bo wiadomo, nie piją, nie kradną, mówią prawdę, rzetelni i tak dalej. Do bólu uczniów. No ale to nie, to nie tylko oni na szczęście. To nie tylko, oni, oni mają, ale oni mają najlepszą opinię ciągle. No, jako no, bo, ich jest, bo ich jest no, w sumie najwięcej z takich jakby, innych kościołów niż też to, prawda, też prawda. No, Okej, okay, to ja na koniec jeszcze mam jedną rzecz do kolegi Ryszarda, który tutaj mówił. O, no właśnie. Wcześniej o tym, że jest dużo innych zespołów chrześcijańskich warto no. sobie poszukać w internecie, więc ja mogę podać parę przykładów szybko. Mogę powiedzieć, że jak muzyki rockowej szuka, to niech sobie pepie Anastasis, to jest bardzo fajne. Okay. A jak szuka na przykład rapu, to wyszła ostatnio najlepsza po prostu chrześcijańska płyta rapowa, którą wszystkim polecam z zespołu Royal Rap. Nie znam. Bardzo Polskie Naprawdę. po polsku? Tak, bardzo wow. bardzo dobre. Royal Rap po polsku. Tak. A nie nazywają się po polsku. To też tak. Niestety nie. To no ale. Znaczy, to robi wrażenie, że śpiewać będą też po angielsku, ale to właśnie. To a z takich zespołów bardziej, nie wiem, popowo, łosijkowy, to polecam kawę. Kawę? Tak się nazywa kawa, no. Kawa. Popowo, łosijkowy. Nie znam tego, to jakieś nowe rzeczy są. fajnie, że no, nowe dosyć rzeczy. nowe. A nie I tylko jeden dosyć... miecił szcześniak i, i tyle, nie? Tylko się. No nowe. i TGD. I TGD i w kółko to samo. Fajnie, że są nowe, właśnie tego brakowało. To dobrze, dobrze, dobrze. No ale to o tym w ogóle o muzyce chrześcijańskiej, co może druga urycja nawet. Nie to się... kiedy idzie? O za tydzień możemy no, o muzyce no. chrześcijańskiej pogadać. O, to, no, to by to fajne ja... było. Bo ludzie wtedy przydą przesyłać linki i tak dalej. Dobra, to dzięki. Okej, okay, to, okay. okay. okay, to jeszcze ostatnie pytanie tak no. poza konkursem <grym> <grym> takie trochę osobiste. Um, no. jedna, co to jest za muzyczka w tle cały czas, bo ona mi się podoba i chciałbym sobie jakoś zaprzeć na konta. Ta? Dokładnie ta. No więc to jest, wiem, że to jest jidysz, to na znaczy twój nie jidysz, tylko klezmer się nazywa ten typ muzyki, ale to jest typ muzyki, ale kto to gra, to ja nie wiem, bo mi to przysłał Hugo i to on wie, ale już pewnie nie wie, bo mi to przysłał parę lat temu, dobre, i ja nawet nie wiem przy jakiej okazji i po co mi to przysłał, chyba mu się spodobało. I jak sobie szukałem podkładów różnych, to to, to wybrałem jako jeden z podkładów i zdecydowanie najfajniejszy jak do tej pory jest, tego ciągle puszczam. I najostatniejsze pytanie, Słuchaj, ja organizuję różne konferencje młodzieżowe i zjazdy i zastanawiam się, czy jest szansa Ciebie zaprosić na jakieś. Pewnie. pewnie mądrego i zagrał. Ja się zastanawiam, dlaczego mnie nikt jeszcze nie zaprosił nigdy na żadną konferencję chrześcijańską, ale może dlatego, że ludzie się trochę boją, bo ja mam poglądy takie bardzo niezależne, a ludzie w ogólnie nie lubią niezależności i zawsze był z tym problem. Ha. Więc ja, na nie, szczęście ja bardzo chętnie pewnie. I na szczęście dużo organizuję, więc Zgadamy się mailowo Tylko na nie w zimie, bo nie w zimie Nie, nie, to... nie, nie. No wiesz, ja troszkę trzeba z czasem to panować, więc podejrzewam, że albo na jesień, albo na późną łóżkowę. To bardzo fajne. To zapisz mnie nawet mogę zaśpiewać coś. No. Dobra. No, coś fajnego. To na razie. To na razie, to cześć. Okay, cześć, Cześć, to był Samuel, który się nazywa Samuel i ma sześcioro rodzeństwo, tak? Czy coś takiego było? I ogólnie, no, ciekawe właśnie. Ja się zastanawiam ludzie, którzy nigdy nie spotkali protestanta, albo tak myślą, ciekawe, ile jest takich ludzi. Bo jak, się, jak ludzie dzwonią teraz, to się okazuje, że dużo ludzi na przykład nie, nie była za granicą w kościele żadnym. No, to, ale to się było łatwo spodziewać. Ja się bardziej zastanawiałem, jakie macie wyobrażenia o tych różnych kościołach. No, to nie wiem. Ale w Polsce są protestanci rzeczywiście. Jest ich, no, mało ich jest, ale, ale ileś jest. Co ciekawe mimo tego, że jest ich mało, są dosyć wpływowi, co się okazuje. Znaczy, gdyby wziąć procentowo, ile procentowo protestantów jest wpływowych, ma jakieś stanowiska, gdzie ma wpływ już na większą większość ludzi i procentowo ilu wśród katolików jest wpływowych, to wśród protestantów będzie zdecydowanie więcej. E, no to i tak jest ja wiem, 1%, promil może nawet, no, ale jest jednak więcej, bo jest po prostu mało protestantów. Buzek był protestantem i Małyż i kubica i tacy tam różnie, nie? Lechow? nie, no ja to, to, nie wiem. Ja się tam nie podpisuję jakoś tak bardzo jako protestant, no, ale w sumie można, no można powiedzieć, ale ja nie należę nie, nie do żadnego tam kościoła, to ja nie wiem, to nie wiem, czy mnie można, ale no dobra, to nie da się mnie porównać z Buzkiem jednak. To Ja bym inaczej te reformy zrobił, to dlatego, dobra. Dobra, to dzwoni, kto jeszcze nie dzwonił? Sławek nie dzwonił, a, schował mi się jeden Skype, to będzie Sławek. Cześć, Sławek! Alo, Halo? Coś mi się tu zepsuło? Myślałem, że kogoś odebrałem, a teraz nie dobra. Okej, okay, nie dzwońcie za bardzo wszyscy naraz, bo mi się w okienka zasłaniają ekran i nie wiem... Dobra, DJR dzwoń! Jest, DJR, który czasem słucha tutaj na nadwyku. Cześć, DJR! No, witam. Jak ty widziałeś inne kościoły w innych krajach? I jak je postrzegasz? No, widziałem, bo mieszkam w Irlandii, więc... A, no to racja. Bo, o, właśnie, Irlandia, no to jest, słynie z katolicyzmu, nie, silnego. No, tak jak Polska słynie z katolicyzmu, tak tylko w Irlandii jest lepiej. W jakim sensie lepiej? Bo nie ma zakłamania. Tak? Ten, ten, ten cały wrzut i rak kościoła, który go wypalił, sprawił, że kościół tutaj jest czysty i, i, i piękny. Hmm. Okej, okay, no to nie wiem, bo nie znam się, ale to opisz to jakoś tak praktycznie, jak to wygląda. Wygląda to tak, że teraz w Polsce pewnie słyszycie co chwilę o tych tam pedałach i pedofilach, księżach i Rzadko tak dalej, i o tym, że biskupi zamiatają pod dywan. No, ale to wiesz, to jest taka ogólna ciągle taki klimat, co ludzie mają, ale nie słyszałem newsów o tym ostatnio. To Jakoś nie jest takie rozdmuchane. no, no... Ja myślę, że można się spodziewać, że w przeciągu następnych 10 lat będzie o no tak. tym coraz głośniej i bardzo się z tego cieszę, ponieważ obserwując to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, a później w Irlandii i teraz co się dzieje w Polsce, mhm. jest to to, co, czego Kościół potrzebuje, to co... żeby, stać się, żeby stać się znowu pięknym. Nie tylko I... Kościół, wiesz, to każda grupa, organizacja czy coś potrzebuje takie, tak się przeczyścić, nie? No, bo wiesz, ja teraz niedawno były święta Bożego Narodzenia. Mhm. Mówię, mogę to powiedzieć wszystkim tutaj, to jest niesamowite uczucie takiej e, prawdziwości wiary, jak się przychodzi na pasterkę. Są pasterki? na pasterce w języku angielskim, znaczy nie na pasterkę, tylko chodzi o, o mszę świąteczną, o mhm. mszę w pierwszy dzień... Świąt, no bo pasterka tutaj to akurat była po polsku, bo Irlandczycy nie mają pasterki. właśnie, pasterka jest, jest polska wyłącznie, nie? Znaczy, nie, nie, nie, oni mają, też jest Midnight Mass w kościele irlandzkim, tylko że ta Midnight Mass odbywa się najpóźniej o ósmej wieczorem, bo księża <laughs> mają świadomość, że ludzie później przychodzą pijani, więc po co im w ogóle do tego kościoła tam, nie? A to dziwne, bo w Polsce poster... no, też czasem przychodzą pijani, ale nie ja wiem. No nie wiem, chyba nie, nie było no, tutaj życie socjalne odbywa się wieczorem i towarzyszy temu e, picie alkoholu, więc po co zapraszać ludzi do kościoła o 12, jak wiadomo, że i tak przyjdą z pubu, nie? <grym> Okej, okay, no dobra. No. no, ale jest takie coś fajnego, jak przyszedłem w pierwszy dzień świąt e, do kościoła na taką główną mszę w, w czasie dnia... Mm -hmm. I co ciekawe, no dla Irlandczyków pierwszy dzień świąt jest ważniejszy niż e, Wigilia, tak jak jest to u nas. No. E, tutaj Wigilii nikt nie świętuje. No, wiesz to, w ogóle nikt nie świętuje poza Polakami. To jest też tylko polska tradycja, no. ta Wigilia. I słuchajcie, niesamowite zaskoczenie. W, w, w ten pierwszy dzień świąt w kościele było dokładnie tyle samo ludzi, co na dzień niedzielnej mszy świętej. O, no to, czyli po prostu to wychodzi ta prawdziwość, nie? Chodzenia. To były dokładnie te same twarze, które mogę widzieć co drugą niedzielę w kościele, nie? O, wow. Dokładnie ci sami ludzie. Nie było nikogo nowego po prostu. No to jest różnica z Polską duża, bo w Polsce taki o. polski katolicyzm taki w cudzysłowie polega na tym, żeby chodzić dwa razy w roku, czy tam trzy razy w roku do kościoła, nie? I to jest, no to jest hipokryzja, no zakłamanie takie. To, czyli tego w Irlandii nie ma, no to masz rację w takim razie. Znaczy, no to, to wiesz, ja, ja wnioskuję, że to się stało w ten sposób, że ci niby katolicy, y, którzy i tak Kościół mają gdzieś, no. jak usłyszeli o tych księżach, pedałach i, to, i tym wszystkim, no to wielkie oburzenie, no. tam wiesz, nie? No. no i przestali chodzić Bogu dziękować. A ci, którzy są katolikami, ale nie katolikami dla księdza, czy katolikami dla papieża, czy katolikami dla opinii publicznej, tylko są katolikami, są chrześcijanami, oni dalej do kościoła chodzą po prostu, bo wiedzą, że, że wspólnota wiernych jest im potrzebna do zbawienia, a to czy ksiądz jest pedałem czy nie, to jest jego sprawa. I no, my jesteśmy odpowiedzialni za to, nie? jeżeli wiemy, że nasz ksiądz jest akurat pedałem czy pedofilem, to wiadomo, że trzeba działać. No ale opinia o jakichś tam księżach, skądś tam, nie, nie, nie sprawia, że ja teraz mam stracić wiarę i się obrazić na wszystkich i pójść sobie gdzieś, nie? No nie, Przecież... to no, no, no. sens trochę jest rzeczywiście, no, no, ludzie są... No z różnych powodów chodzą do kościoła też, więc... No, no jedynie, jedyna taka, jedyne podobieństwo co do kościoła polskiego... No to zachodzi na mszach polskich, bo ja tutaj u siebie akurat w Talak, gdzie mieszkam, jest kościół dominikański i co drugą, znaczy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca mamy mszę po polsku, bo jest tutaj polski dominikanin. Ja tak zapytam, dominikanie to jest międzynarodowo jakoś, tak? Czy tak, to jest tak, też Polska? tak. To jest, to jest zakon międzynarodowy. Jak się to nazywa w Irlandii? Dominicans. Aha, okej. Okay. No. Dobra. Okay, e, i to, no no i, i mamy te msze polskie i z tego co zauważyłem, to tutaj jednak w kościele polskim jest, y, powiedzmy, dalej widać to, co widać w, w kościele w Polsce, czyli na mszy y, polskiej jest powiedzmy 200 osób, uh -huh. z czego około 40 jest y, naprawdę wierzących albo 30 Hmm. A reszta są dla, dla polskiego otoczenia, dla polskiego języka, bo go nie słyszą w pracy, czy coś tam, czy nie mają do kogo gęby otworzyć po polsku, to przychodzą na msze. Aha, no okej, okay, taki, czyli takie miejsce spotkań, takie community center. No, coś, coś w tym stylu, nie? Okay. I właśnie, i, i to też y, widać, bo w tym jak, jak msza po polsku jest w pierwszą i trzecią niedzielę tygodnia, no to pozosta w pozostałe niedzielę trzeba chodzić na msze po, yy, po angielsku, mm -hmm. jeżeli się chce być w kościele, no a katolik powinien być w kościele co tydzień. No właśnie, jak, no to, i... się, jak to się rozwiązuje? Jak to... Ludzie chodzą no wtedy na... do kościoła, czy nie? No nie, nie, nie, Polacy raczej nie chodzą na msze angielskie, nie? No ale uważa, że to źle, no jeżeli się nie rozumie nic z tej mszy, to czy to uczestnictwo ma jakiś sens i pożytek jest z niego, czy nie ma? Nie no, Martin, ja uważam, że jeżeli mieszka się w Irlandii rok dwa lub trzy i nie rozumie się nic z no nie, no świętej, okay, to, to jest drogą. się po prostu ignorantem i tyle, no. no. Jest się, ale to dalej nie odpowiada na pytanie. No jeżeli jesteś na przykład na miesiąc tylko, no to możesz się nie zdążyć nauczyć języka, ale czy to ma sens, czy nie ma? Bo ja nie wiem, czy nam przychodzi bardziej o to, o samą obecność, czy o to, żebyś ty rozumiał i to jakoś, nie wiem, no rozumiał, co się dzieje i uczestniczył w tym świadomie. Znaczy, msza, msza święta sama z siebie z, przez swoją konstrukcję, jeżeli rozumiesz mszę w swoim języku, to przez konstrukcję mszy świętej. Aha, i no tak, bo już ze... wiedział gdzie jesteś i co się dzieje, więc jesteś w stanie to rozumieć. Okej, okay, czyli ona się nie zmienia, to jest dalej ta sama msza i to jest ta nie, sama liturgia. Okej, okay, no to dobrze, to tyle wiemy. No. Dobrze, czyli więc... jakby ktoś był w Irlandii, to be... może być pewny, że będzie mieć msze takie same. No, no, no, no, no. A jeżeli no. chodzi o protestantów, no jest, jest ich tutaj bardzo dużo i y, też jest coś bardzo fajnego, no. co mnie zaskoczyło. Y, jak przed świętami szedłem sobie na spotkanie takiej tam grupy wolontaryjnej, do której należy, to przechodziłem koło kościoła baptystów. No. no i mieli choinki, a ja akurat szukałem choinki, bo było trzy dni w... do Wigilii, a nie miałem jeszcze choinki w domu, a chciałem sobie ubrać drzewko. No to właśnie zaszedłem tam na, na parking tych baptystów i oni do mnie podchodzą. E, najpierw wręczyli mi setki ulotek, żebym przyszedł do nich na spotkanie. Później zaczęli no. mówić o choinkach. No i ja im powiedziałem, że jestem e, chrześci chrześcijaninem, ale jestem katolikiem, nie? No. Że bieżącym katolikiem i tak dalej. No i oni mi powiedzieli coś, co na tym... Znaczy tutaj nie piję do ciebie, ani do, do, do tych ludzi, którzy są na czacie, ale jak no tutaj się piję, wcześniej mówiło, że się jest katolikiem, to było, że a, bo katolicy ma bo księża, to znaczy tak, tak ogólnie jest w Polsce, no, trzeba przyznać, że jak no jest, słyszy... tak, jest dużo takiej, no, głupiej wrogości no. Bez, bezpodstawnej przeważnie nawet, no, no, albo jakaś taka splotek wynikająca, no. Dobra, ale jakie mieli podejście? A oni, jak usłyszeli, jak powiedziałem im, że jestem katolikiem, no. to powiedzieli, kurczę, bracie, to fajnie, wierzymy w tego samego Boga, nie? I byli tacy strasznie rozentuzjazmowani, kurczę. No, tak, bo ty no, zakładasz, więc... że, że, to są, że to jest postawa ogólna baptystów w Irlandii? Czy to jest tylko akurat ten jeden kościół? Chrześcijan, Chrześcijan. oni po prostu, tutaj chrześcijanie zauważyłem, że że traktują innych chrześcijan jak braci. Niezależnie z jakiej jesteś yy, denominacji, czy jesteś, czy nawet jesteś katolikiem, jesteś chrześcijaninem, jesteś swój, koniec, nie? Ale czy tutaj, czyli w Irlandii, tak? Tak, tak. Aha, okej, okay. no bo wiesz, bo protestanckie różne zbory, kościoły, czy jak je tam nazwać, to najczęściej są bardzo zdecentralizowane każdy kościół jest inny zupełnie. No w Polsce tak jest, że no, że kościoły, niby kościół baptystów jest w Krakowie, jest we Wrocławiu, Warszawie i gdzieś tam, ale są tak kompletnie inne czasem, nie? że zwyczaje są inne, poglądy inne. Są takie kościoły, jak ty mówisz, którzy by się tak zachowali, są tacy, co by wywalili za drzwi, bo katolik, nie? Różne są. I mhm. zastanawiam, czy tak samo jest w Irlandii, czy to bardziej scentralizowane takie, nasze znaczy, wiesz, jednorodność większa. No w Irlandii jest to nakierowane na, na, na, na braterstwo w Chrystusie bardziej niż na na to, czy ty jesteś. Okay. Wiesz, idąc za Pismem Świętym, czy ty jesteś od Pawła, czy ty jesteś od kogoś tam, nie? No wiem, co okay. Jak jesteś od Chrystusa, to jesteś swój, a to, że tam wierzysz no tak, trochę w tą, czy tamtą. To. Tak precyzyjnie mówiąc, to, to ci baptyści i w Polsce i, i wszędzie, oni nie mają problemu z tym, żeby uznawać za braci innych ewangelicznych chrześcijan. Tylko problem ten, jest, o którym mówisz, to jest wobec katolików, tylko. Że tutaj są właśnie takie różne poglądy, nie? I, ale wobec innych, tam zielonoświątkowy kościół, tam metodystów, czy tam inny, to, to nie się rzeczywiście uważam jak braci, bo to, ta podstawa, która ich łączy, to jest i tak ta sama, ten rdzeń. Nie? I to jest dla nich najważniejsze. Znaczy to, to, to, to znowu, znowu ten problem, który zawsze wraca, myślę, w tej rozmowie... No, Między To jest duży problem. Kto jest Co to naprawdę jest? katolikiem, nie? No ja. No nie czekaj, bo mój problem to jest, kto jest naprawdę chrześcijaninem. W tym pojęciu biblijnym. O, może to jest sedno tego. Mm -hmm, bo ja mam mm -hmm. węższą definicję, może. Albo bardziej taką. Nie, wiem, jak to być. Dobra, ale okej, okay, to będzie na inny temat rozmowa, bo dzisiaj o kościołach w różnych tych. A poza tym to ja będę kończyć, bo jest już koło pierwszej się robi. A no już... tak, czy siak, tak czy siak. Ja zapraszam kolejny raz do siebie. Właśnie, na podawajcie blogspot.pl Jeszcze raz jak jest głos? 100%blogspot.com 100 100%. przepraszam i jest nowy odcinek o kłótniach i o kryzysach w takich w życiu małżeńskim partnerskim w relacjach międzyludzkich. To sobie jak posłucham. Coś... To dobre. No, także to, to da... jest konkurencja odwyku. Znaczy konkurencja nie w sensie takim co się że jak jeden zyskuje, to drugi traci, tylko rywalizacji bardziej. Podoba się? Taki wyścig. Czy nie? No, jak, jak sobie tak życzysz, to dobra, albo nie dobrze. Obserwuję czata Shellholder, shell I'm from Poland and I need choinka, to wiesz co? Nawet tego nie skomentuję. Nawet tego nie skomentuję. No. Choinka jest wszędzie, nie tylko w Polsce. Ale to no, już by było, dobra. I'm from Poland and I need uh, what's it called? Ta... Christmas tree. Nie, pasterka. Pasterka albo opłatek. Hej, mają opłatek też? Dzielenie się opłatkiem, czy to jest też polskie? Nie, nie. Polskie. nie. Ale pasterka jest czasami nazywana. Są pasterzy. Shepherd's Mass? Tak. tak. Okay. Czasami tak nazywają. Nie słyszałem jeszcze no, bo, ale to w sumie też nie pytałem dobra, to dzięki wielkie to fajne na informacje były, na razie to był DJR i będziemy kończyć Nocę na zwykłym, Ariel się Ariel, wylecisz za chwilę, będziesz spamował bo chcę strasznie Ariel żebym pozdrowił Ariela Dąbrowskiego Wałkonia czekaj, no to co, tak za darmo? czekaj, to, to, to ty też coś zrób wiem co zrób, zrób pięć pompek i powiedz, że zrobiłeś to ja wtedy pozdrowię <grym> bo nie mam lepszego pomysłu chwilowo. Dobra, słuchajcie, no co odwyku, który się nam kończyć? się dzisiaj... O, spasiba za pro programu, <grymio> powiedział Wing Commander. Dlaczego Wing Commander? Gawaryt na ruskam. wo Dobra, nie chciałem powiedzieć, że, a, nie wiem, denada, mi się pomyliło z, przez chwilę z hiszpańskim. Alko powiada, nie kończymy, siedzimy do rana. No to wy możecie siedzieć do rana, a ja sobie pójdę spać, bo prowadzić, prowadzi się trochę trudniej niż się słucha i niż się na znaczacie. Także. Tak. Eee, zrobił 5? Zrobił? 4, 5. Dobra. No to ja chciałem powiedzieć to oficjalnie, że pozdrawiam Ariela Darkowskiego, Walkonia. Albo Walkonia. Potem miał być walk Walkonia, tak? Że to taki joke. Walkonia. Walkonia. Okej, okay, to taki joke typu jak Bart Simpson dzwoni ciągle do baru, do Moe i mówi mu czy jest ktoś tam jak ktoś widział Simpsonów to wie o co chodzi eee, Czy mam puścić Ja Soldat O, Ja Soldat, a może gdzieś mam nawet na dysku Ja Soldat to bym puścił na koniec, ale nie wiem czy puścić Ja Soldat, no dobra może jest Soldat, to muszę sobie znaleźć Dobrze, czekać, czy ktoś. Okej, ja to ja mam taką piosenkę, będzie paruski znów. Ja yes soldat, że Wing Commander przetłumaczy na czacie e, i pyta jeszcze, czy jutro będzie broadcast? Nie budziet, e, bo nie budziet, bo jutro jest inny broadcast, jest broadcast na w radiu kontestacja. chwilowo nie działa nam, mamy problem, jest jakiś streamingiem w Radiu Kontestacja, więc nie ma już Nocy na odwyków dzisiaj w Radiu Kontestacji. Jest tylko tu, gdzie właśnie widać. I mm, no, ale jutro będzie. Będę na żywo gadać, jak ktoś chce posłuchać. Czymś całkiem innym, ale bardzo luźna i fajna audycja. I też można pogadać na żywo na stronie www.kontestacja.com. To co czwartek tam jestem. A co środy jestem tutaj. i Można sobie pogadać. I czasem nie ma w ogóle tematów, a czasem się temat rozmywa, a czasem ja dostaję świra i zaczynam się wygłupiać, albo czasem gadam przez pogodzie. nigdy nie wiadomo, co będzie. Także ten... Czasami dzwonią ludzie dziwnie, a czasami się ludzie robi... robią się napięcia, a czasami się ludzie kłócą. Różnie jest. A czasami jest wzruszająco. No. Dobra, to chciałem powiedzieć jeszcze wam na koniec... Nie, na koniec czy na koniec? Dobra, jeszcze puszczę. Przez chwilę będę. Powiedzmy, że... No. Z 15 minut. Ok. Nie wiem, czy to byla. działa. Działa. Zdaje się, że to chodziło o to, mam nadzieję. Piatnica. Ja, soldat. E, hipcio na czacie pyta, czy byłem na demonstracji w Warszawie razem z Korwinem Mikę. Byłem na demonstracji e, w, razem z Korwinem Mikke. E, Korwin Mikke powiedział do mnie dzień dobry i zapytał, czy będę dziś mówił, ale nie mówiłem, bo organizator sobie mnie zapomniał, czy coś, nie wiem. Poza tym zrobię nagranie i to w 3D. Trójwymiarowy korwin. Jak ktoś ma okularki czerwono-niebieskie albo inne urządzenia do oglądania trójwymiarowych filmików na YouTube albo, e, albo ktoś, jak ktoś umie zrobić zeza, to może oglądać sobie trójwymiarowego korwina gdzieś. Na stronie www.contestacja.com jest taki duży link, więc łatwo znaleźć. I już odpadam na pytanie: Korwin tym razem nie powiedział do mnie, Miszczu. Bo tym razem nie byłem jako grajek ani Bart, tylko jako dziennikarz Radia Kontestacja. I przy okazji właśnie nie wiem kto. Dobrze, to jeszcze raz zapuśćmy: Ja, Soldat. M 3 d jakby ktoś chciał. Na czacie możecie pogadać w tym czasie, czy podzielacie poglądy Korwina. A ja bym zapytał, czy jeszcze o Biblię, bo ci miał być temat: Sola Scriptura. Ale ten, co był, był ciekawszy. Sola Scriptura będzie kiedyś indziej. No. Uję. Uję. Ja yeah. nie jestem opetletem umienia pod oczami myszki. Ja sam nie widzę. No mnie tak skazał. Przepraszam, ja chciałem zrobić przerwę i zapytać, co to znaczy umienia pod oczami myszki? Myszki? Ja wiem, są u mnie pod oczami, ale co to są myszki? Myszki pod glazami ma? Myszki? Myszki. Co I u mnie nie ma paszki, mnie oddali jej szapakami. ⁇-⁇-⁇-⁇-⁇ kombatarod, rozurwany rot u kombataroda. to że granata, Biela jawata, krasna jawata nie leczy soldata. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама залети моя маэра. Я солдат, солдат забытой богом страны. Я герой, скажите мне какого романа? О, -о, -о, -о, -о, -о. уе, уе, Давайте скажите какого романа. Я солдат Мне обидно, когда остается один патрон Только я или он Последний вагон, самого Нас таких миллион Во-о-о-о Вот Вот это мышки под глазами здесь. Мое дело стрелять, чтобы пуля попала в тело врага. Это рога для тебя, мама, война. Теперь ты довольна. Мама, анархия. Я солдат. Недоношенный ребенок войны. Я солдат. Мама, залечи моя Я солдат. Солдат, забытый богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? I'm Żeby ktoś nie miał podpisu, to jest po Użyj po angielsku, cipeć. I'm soja. Soja, na odwykłych. na odwyku. Na ja ja, ja солдат, недоношенный ребенок войны, Ja солдат, мама залети maja rodzinę. Ja солдат, солдат zobytych bogom strony. Ja герой, скажите mi какого jakiego romana. Oh oh słuchać Nocy na Odwyku. Dobra, i będziemy niestety kończyć Nocy na Odwyku i już chyba nie odbieram telefonów. A, a puszczę wam tą muzykę, tą piosenkę, Puszczam ją w ostatnim odcinku Odwyku. Na www.odwyk.com można, można ją usłyszeć. Akurat ostatni odcinek był audio i był celowo audio. No nie do końca celowo, bo bo akurat wtedy szedłem tą manifestację z Korwinem i nie zdążyłbym, bałem się, że nie zdążę zmontować. Ale to dobrze wyszło, bo ja chciałem powiedzieć, bez zastanawiania się, jak będę wyglądać, montować, tam to, co miałem do powiedzenia, bo to był odcinek osobisty. Także nie wiem, czy ktoś skomentował na czacie, ale zawsze muszę skomentować w komentarzu, o, na www.odwek.com, jeśli ktoś dowie o mnie prywatnych rzeczy. To jest kanon Pachelbela, I on mi się kojarzy zawsze, zawsze mi się kojarzy, zawsze mi się już będzie kojarzyć, z przełomową sytuacją w moim życiu, z bardzo piękną sytuacją w moim życiu, która była bardzo radykalna i żadna inna nie przyniosła mi tyle dobrych rezultatów w życiu, co ta decyzja. A, o tym możecie posłuchać, albo może już słuchaliście. Na tym www.odwyk.com, jak gadam o tym. Ale puszczam ją sobie jeszcze przy okazji, bo właśnie się dowiedziałem, że... No nie wiem, czy to taka akurat dobra okazja? I czy to się wiąże nawet, nie wiem. Że umarł jeden gość. Nie wiem, nie powiem, że przyjaciel, ale ja mówię do wielu ludzi przyjaciel. Nawet jak krótko znam, ale go... No to, dobra, on mnie może nie uważać za przyjaciela, ale dla mnie to jest friend. Taki krótko znany. To jest Maciek. Znał go na pewno... E, ten... mnich. Mnich go zna. Ten, co mi tą czapkę dał z Kanady, ten, co był w Kanadzie i No, i to, to takie bez sensu, że numer, bo nie wiadomo na co. Coś mu się tam stał, nie wypadek miał. Musiał mieć jakiś wypadek albo coś tego typu. Bo ja nie wiem, nie wnikam. Ale to jest takie dosyć szokujące, no, bo gość jest młodszy niż ja. Eee, ja. Grał mi tutaj na tym pianinku, takim tym kimborzie co tu mam, grał mi jakiejś tego muzyki. I jest tak sobie myślę, że uczył się gość tyle i tyle serżał I miał mógł od cholery rzeczy zrobić jeszcze. I wziął i umarł tak z dupy po prostu. To jest takie szokujące i takie jakieś się obudzę. Dla mnie będzie jak sen. Pójdę spać i obudzę się w lepszym miejscu. No. Gdzie się obudzi Maciek, to ja nie mam bladego pojęcia. Eee, ale to jest dosyć szokujące, że gość tutaj był. Siedział przy tym stole. W święta jeszcze Przyszedł, se się z nim, z Becią i A teraz już wiem, że z nim nie pogadam Nie zobaczy następnego odcinku odwyku. To jest, kurczę, szokujące Dawaj jeszcze raz ten kanon Wszyscy to rozumiecie Także nie ma ubezpieczenia przed tym Nie da się uciec przed tą Można uciec przed tą myślą Można się zagłuszyć, można się zagadać Można se oglądać telewizję i grać Counter Strike'a Ale rzeczywistości się i tak nie zmieni i kurde, to jest strasznie dołujące, no, dołujące, ale to w tym momencie to ja sobie tylko myślę o tym, że wiem, że już se nie pogadam z gościem, no po prostu dla mnie to jest tak, jakby ktoś wyjechał daleko do Stanów Zjednoczonych, y które wprowadziły wizy takie, że już jestem pewny, że nigdy nie zobaczę, no w przypadku Stanów to się wszystko może zdarzyć, a tutaj już wiem na pewno, że się już nie, nie zdarzy. No i teraz patrzcie, ile was znaczacie: Szunis, Shareholder, Lukas Ryf, Don Camilo, Waldek94... By liter. przyjdzie na pewno taki dzień i to jest gwarancja i się mogę z każdym założyć o wszystko wszystko, absolutnie wszystko, że będzie taka sytuacja że z tych, których wymieniłem będzie tylko połowa połowa będzie jeszcze w stanie rozmawiać ze sobą, dowiedzieć się czegoś, posłuchać czegoś a reszta już będzie poza zasięgiem w innym świecie, albo nigdzie nie wiadomo, no, na pewno nie wiemy tego, bośmy tam jeszcze nie byli, to dopiero będzie Don Kamila mówi, niektórzy umarli, wracają. Tak, tak. To myślę, że to ty będziesz akurat? Ciągle mamy złudzenie, że to ci wszyscy dookoła nas umrą, a my nie. Ja nie. Ja nie. To nie umierają. Do tej pory tak było. Czemu to jutro ma tak nie być? I mamy jakąś irracjonalną, wynikającą z naszej wbudowanej ludzkiej głupoty trochę. Albo może od ruchów obronnych. Mamy świadomość, przekonanie takie głupie, że jutro się obudzimy. Tak naprawdę nie wiemy, czy się jutro obudzimy. Nie wiemy, czy jutro, czy za tydzień będą noce na odwyku. Wiecie? Nie wiecie. Shareholder nie wiadomo, czy przyjdzie. Czy kiedykolwiek będę miał okazję z nim pogadać. Z Donka Milo nie wiadomo, czy będę miał okazję pogadać. Z Bajdieterem. Więc wszystko, co masz do powiedzenia, to chcę powiedzieć dzisiaj, powiedz to teraz. Teraz. Nie czekaj do jutra. Dla Maćka nie było jutra. No, był tutaj miesiąc temu, nie ma. I już mu nic nie powiem. Już z nim piwa nie napiję się. Mógłbym odkładałem coś tam, żeby znieść na wycieczkę, że coś... Kurde no. no. No jak to w ogóle podsumować? Można powiedzieć go kurde no. No i ludzie ogólnie mają takie podejście, że minutą ciszy coś tam w takich wypadkach gościa tam żegnałem. No akurat Maciek nie wchodził na noce na odwyku i szkoda. Kurde szkoda, myślę, bo, bo by mu to mogło dużo zmienić. Może to coś zmieniło, ale dupa. No i co? I trzeba żyć z obciążeniem, że co by było gdyby nie wiadomo co by było gdyby i nie ma się co zastanawiać, nieważne co by było gdyby, ważne co jest, ale możemy zmienić to co będzie i teraz mamy ostateczne przesłanie do wszystkich co tu siedzą że zastanów się czy coś odłożyłeś na przyszłość se że coś zrobisz, że coś komuś powiesz że się z kimś pogodzisz że pójdziesz na wycieczkę że weźmiesz motorower, pojedziesz przez Europę tak to mnich zrobił mnich to zrobił i zdążył a ja jeszcze kurde nie, i to mnie zaczyna teraz frustrować. Pamiętam, była też taka jedna, my friend, zdecydowanie friend, ona była z, z, ze Stanów też. I umarła też w jakichś dziwnych okolicznościach, miała mniej niż 30 lat, czy coś. I szok był niesamowity, i szkoda, strasznie... Znowu, Dina była, tak, To była Dina, o, Bad Dina. I po tej jak to było, to ja sobie uświadomiłem, że życie mi ucieka ciągle. No i to, że ja się w, w sumie... Może to był jeden z powodów, to takie moje uświadamianie sobie, że mam tylko ograniczoną ilość życia, to sprawiło, że przestałem być programistą, klepać te programy, zarabiać pieniądze, które i tak nie mam już na co wydać, bo wszystko mam, co potrzebuję. I robić na wszelką na odwyku. Właśnie to ludziom pomaga. Wielu. Niektórym nie. No, czasem to jest, to jest rozrywka tylko taka. Albo ja wiem... Spędzanie fajne czasu, ale wielu ludziom pomaga. No wiem, piszą do mnie i mówią, że także się to przydaje. No i koniec skończył się kanon Pachelbera I nie mam właściwie więcej nic do powiedzenia. Tyle, że na koniec puszczę piosenkę, która jest, no, taka zaduma. Ja nie było takich rzeczy. Ogólnie jeszcze chciałem powiedzieć, że jakbym jutro się nie obudził, bo ja nie zostawiłem zarządzeń odnośnie mojego testamentu aczkolwiek kiedyś, jak prowadziłem podcast Masa Krytyczna, który dalej prowadzę, zresztą nowa masa, ale była stara masa krytyczna, to jak jechałem, wybierałem się w jakąś dłuższą podróż, pamiętam, to powiedziałem w odcinku Testament, co komu zostawiam i no, okazało się, że nie mam za bardzo co zostawić, ale spo, zos, no powiedziałem, co tam tam gitarę temu, coś tam temu, no to jakby ktoś coś, to nie sobie przypomni ten odcinek, to, to, to ja, to dalej jest ważne. Ale ja chciałem powiedzieć, shareholder powiedział, przepisz cały majątek mi. Dobra, długi ci też zostawię. Spoko. E, ale shareholder, ja nie mam majątku. Ja ci mogę dać to, tą komórkę. Majątek to jest wszystko, co tu widzisz. To jest majątek. Tu nie mam mieszkania, nie mam akcji, nie mam dywidend, nic nie mam. Nie mam nic. Kamerę mogę dać komuś. Czy ktoś? Ja tej nie dam, sorry, bo tą sprzedam właśnie zaraz. No to takie duperele różne. Mogę komuś dostać Biblię, takie rzeczy. To se, weźcie se to wszystko, co mi to obchodzi? To, że już sam fakt, że ktoś by chciał takie rzeczy, to świadczy o tym, że ktoś jest głupi trochę, bo... No po co cię tak LED gromadzić w życiu? No jak to jest ważne dla ciebie, to weź to wszystko. Po co? No. No. Ale ten, yy, co ja chciałem powiedzieć, aha, że pogrzeby Pogrzeby są, nie powinny być smutne, bo w moim przypadku na pewno nie powinno być minuty ciszy. Jak mi ktoś powie, pożegnajmy twórcę, radia kontestację, co ja, minutą ciszy, no to, to ludzie, to się przewrócę w grobie. To nie, pod, bez sensu. Dla mnie śmierć to jest przejście do dużo lepszego miejsca, ja poważnie mówię. No, wiecie, Dla mnie to będzie, z mojej perspektywy będzie wyglądać tak, ja se usnę, obudzę się zaraz, tak jak to się budzi człowiek ze snu i, i nie wie, że noc minęła. Budzi się i jest, oh. Gdzie indziej? No mniej więcej tak. Jak to będzie dziwnie będzie wyglądać? Nie wiem jak, ale... No jakoś umrę, nie? Każdy umiera i, i to przechodzi. Jak zaszczyk na guźlicę czy coś, nie? Każdy w końcu przechodzi. No to tak samo. No, to chciałem powiedzieć tak. Zarządzenia w przypadku mojej śmierci, mówię, która... Nie, no na pewno nie nastąpi, ale gdyby to... Yy, że tak. Majcie, na pogrzebie nie ma być smętów żadnych. Niech ktoś zagra śmieszną piosenkę, zdecydowanie. I nie ktoś powie taką mowę jajcarną w stylu, jak to powiedział Cleaves, chyba, czy ktoś tam, z, któryś tam z grupy Monty Pythona powiedział na pogrzebie swojego kolegi. To bardzo fajne. Policz mówi: Czy możesz zatańczyć? Nie, ty nie możesz, bo ty masz takie poważne tańce. Ostatnio, jak, jak tańczyłeś, to był takie, takie, takie. Mocne, a to bardziej chodzi, żeby były jajcarne, bo żeby to oddawało moją osobowość. I chciałbym, żeby ktoś powiedział wtedy, jak. no, wtedy, bo to jest dobry moment, żeby powiedzieć wszystko, co myślę. Jak ktoś wie, co ja myślę na różne tematy, Hugo mniej więcej wie, co myślę, to niech powie. Martin myślał o tobie, to i to. I teraz ci powiem prawdę. Niech ktoś powie, co myślę do końca, w stu procentach o. A nie powiem teraz, właśnie tu teraz nie mogę Za bardzo, bo wtedy nie będę mógł Z wieloma ludźmi już pewnie Współpracować, to nie To później To właśnie dobre momenty, jak umieranie, nie? Że wtedy wszystko wychodzi, na no, ja wszystko Żwiam, no, dobrze Wing Commander mówi, Martin, a jeżeli będzie długa choroba Przed śmiercią, i to jest naprawdę Najgorsze, to jest, to jest nieprzyjemne Bardzo, nie, długie, długie choroby To jest, to jest nie sama śmierć Tylko ta długa choroba, kurde to źle będzie, Wing Commander. To co mam wtedy zrobić? To, ale. To jak mam odpowiedzieć na to pytanie? co wtedy? No co? Co wymyślę, żeby jej nie było? Co? nie mam wpływu na to. Nikt nie ma wpływu na nic. Nuda, nuda! To jest. To jest. Samo chórze. Chórze. Samej chórze. Użył po paruski. Kawalic. Nic już nie pamiętam. No, także zaczynam zapominać. Jak się mówi po rusku? Po angielsku? Umierać trzeba, demencja będzie. GWW mówi, Martin byłoby nam nudno bez ciebie. No i to właśnie chcę mieć napisane nam na grobku mniej więcej. Martin, ale nam się nudzi. Albo coś takiego, nie? Podpisy, coś tam. Żopa. Albo żebym napisane... Yy... Albo... Nie, tego nie, bo to wulgarne. Nie wiem co, ja się jeszcze długo zastanowię. Mamy jeszcze resztę życia, żeby się zastanawiać, tylko że nie wiem dokładnie ile. Okej... Okay, yy... Jaki chcesz nagrobek? Pyta Don Camilo. <głos> nie wiem, jaki. A jaki ty chcesz, Don Camilo, nagrobek? Nagrobek. Nie wiem, czy ja chcę nagrobek. Na pewno nic takiego grobu jak w Polsce mam. To są obrzydliwe groby w Polsce w ogóle. Te takie betonowe, jak bunkier. Kto chce mieć taki nagrobek? Bunkier w ogóle. Z tymi jeszcze płytami, coś tam. Nie wiem, bo fajna ziemia, zielona trawka. I jakiś tam kawałek czegoś z napisem jakimś. I nic więcej, nic. Żadnych ozdobników, żadnych krzyży, żadnych... Co tam jeszcze jest? No, co by nie było, nic więcej. No, nie chcę krzyża. Po co mi krzyż? A krzyż? Żadnych krzyży, żadnych gwiazd Dawida, w ogóle żadnych, nic. Napisy same i tyle. Yy, tak, albo może być, nie wiem, zdjęcie czy coś tam moje albo nie, zdjęcie nie, bo ja brzydki jestem ogólnie, Czekajcie, może kiedyś byłem ładniejszy, to wtedy z tych czasów, jakby ktoś tak myślał. Najdziwniejsze jest to, że jest pierwsza 21. ja skończyłem już właściwie nocy na odwyku i tylko mówię o tym, dygresja o Maćku, który dalej nie żyje, tak jak nie żył, od poniedziałku nie żyje, to jest w ogóle jest paranoja, naprawdę znacie taką sytuację, że ktoś tu był jeszcze niedawno, gadaliście z nim, zdrowy na 100%, nic mu się nie działo, żadnych zapowiedzi, i jakiś niedużo później nagle się dowiadujesz, że umarł. I to jest ktoś nie tam gdzieś tam daleko, tylko blisko. Ludzie, to jest ja. Nie umiem tego oddać w ogóle, dziwności tego zdarzenia, bo człowiek to. Człowiek ma wbudowane, tak mi się wydaje, no nie wiem czy tak macie, ale człowiek ma, jak myślę, tak z obserwacji po sobie, po innych, że ma wbudowane przekonanie, albo nie, że to jest coś normalnego dla niego, że życie się nie powinno kończyć, że żyje wiecznie. To jest takie nor normalne, że potem jak przychodzi śmierć, to jest naturalne, jakieś zaburzenie naturalnego porządku. Ja myślę, że rzeczywiście nie było tak od początku, jak seczytam czytam Biblię, że od początku człowiek nie miał umierać, że to było oryginalne zamierzenie, że człowiek ma żyć ciągle. I ja sobie tak myślę, że obserwuję ludzi, co, się, co reagują na śmierć, tak jakby to było coś dziwnego, że tak, bo pierwsze są głupi, że że nie zorientowali się do tej pory, że ludzie, każdy musi umrzeć, no to tak, okej, okay. ale jeżeli to już nawet wiedzą o tym i spodziewają się, to i tak dalej, oni czują i odbierają to jako coś nienaturalnego, że się umiera. Dziwne. No i Lukas Ryb mój podziękuję wie, no, dziękujemy Ewo. Znaczy, na miejscu Ewy pewnie by to samo każdy zrobił. Kto wie. Elunia mój Martin, skąd wiesz, że trafisz do raju? Bo umiem czytać Elunia bo mi to Jezus obiecał w Biblii. O, tak powiem. No i ponieważ umiem czytać, to mm, i spełniłem wymagania odpowiednio, wypełniam umowę, to wiem. Najgorsze jest, że się, jak, że się mogę zawsze pomylić. No. Ale za co, mówię Lunia? No widzisz, to jest błędne pytanie. Właśnie na tym polega cały problem, że ludzie zadają pytanie za co? bo właśnie nie da się za nic. Więc jeżeli zadajesz takie pytanie, to jest niemożliwa odpowiedź, bo nie możesz wejść za coś w ogóle. No, za nic właśnie nie da się za coś wejść. Na tym cały problem polegał. To jest kwintesencja Biblii. I co też mnie za zasię... To jest ta, ten bodziec, dla którego... Bodziec tak głupio brzmi... To jest ta przyczyna, z powodu której ja robię takie rzeczy jak www.odwyk.com, gdzie wyjaśniam w ogóle, co mówi Biblia, żeby ludzie zrozumieli, że Biblia właśnie cały przekaz Nowego Testamentu mówi głośno i wyraźnie o tym, że od, po to ten Jezus przyszedł z tego powodu, że do tej pory, dokąd nie przyszedł, to trzeba było wyjść do nieba za coś. I okazało się, że się nie da wejść w ogóle do nieba, bo da się wejść tylko za bycie doskonałym i idealnym, no to się nie da, no i potem przyszedł Jezus i potem ciąg dalszy, a o tym to się możecie, nie powiem wam. W ogóle, po co ja takie rzeczy wam mówię? Że ja na przykład jakbym, nie wiem, znał interes życia, nie? Na przykład wiedział, żeby w której firmie w Belgii kupić diamenty i gdzie sprzedać w Polsce no i zarabiać, dzięki temu mogę sobie spokojnie, powiedzmy tam, 100 tysięcy dolarów na miesiąc, nie? Czemu ja bym wam miał to mówić? I to za darmo? Nie wiem. I tak się zastanawiam, po co ci ludzie, ci chrześcijanie, co przeczytali Biblię, bo nawet nie chrześcijanie, tylko po prostu ludzie, co przeczytali, zrozumieć, co tam jest napisane, po co oni to mają mówić innym? Za darmo w ogóle. To nie książki sprzedawać. Powinni się płacić w ogóle. Ciężkie pieniądze. To jest wiedza, która daje człowiekowi pewność życia wiecznego, a ja ją rozdaję. Bez sensu w ogóle. W ogóle ludzie nie doceniają to wtedy. Ja tu mówię coś za darmo. To jest tak by rozdawać za darmo tam lekarstwo na raka. A czemu mam zadawać? Zostanę za darmo, to nikt nie uwierzy nawet, że to jest lekarstwo za, na raka. To powinienem sprzedać. Nie, I już. To jest warte dużo. Ile jest dla ciebie warte twoje życie? Się zapytam gościa. Przedza gościa chorego na raka i mówię ileś dasz za swoje życie? A mówi: wszystko. Nie wiem. Mieszkanie, co chcesz bo ja mam coś, co ci uratuje życie. Mam lekarstwo na raka. Dalej, działa. Bo wiem, skąd wyszysz. Bo ja zastosowałem i u mnie działa. I u innych też. I poza tym jeszcze gwarancje masz takie, że ktoś tam obiecał. Nie? A on mówi, dobra, dam wszystko. No to czemu z tego nie skorzystać, tylko mu daj za darmo. No, nieco? Głupi jestem. Po prostu jestem głupi. Jestem głupi, powinien być programistą po pierwsze. Zamiast tu z wami gadać, to spać sobie, jutro iść do pracy i zarobić to 200 zł, powiedzmy, przez tam 8 godzin, a potem iść do domu, grać sobie w... spić, jeść, zbawić się i wszystko, Sherholder mówi, dajesz Blancę za darmo. No to prawda, znowu, też jestem głupi. Nie wiem, czemu jestem taki głupi. Co jest we mnie, że jestem taki głupi i postępuję irracjonalnie? No właśnie, nie wiem, nie wiem. To jest tajemnica. Dlaczego ludzie są tacy głupi, pomagają innym? No sens amanty i Martin, darmo trzymałeś, darmo rozdawaj. No to też jest głupie, nie? Właściwie to jest wbrew mojemu interesowi. Jak ktoś był frajerem i to czemu, to czemu ja też mam być frajerem? Właściwie, nie? nie, no ale to jak się tak rozpatruje z punktu widzenia czystej interesowności i racjonalności, to to jest bez sensu i głupie, nie? Ale ja lubię być głupi. No. Krzyżma mówi, Martin, zamknij twarz, bo mi się spać chce. No, dobra. No widzicie? No i tak, ja wam mówię o człowieku, który mi umarł, tu, no nie tu umarł, to już było całkiem, którego znałem, a wy mi tu zamiast współczuć coś tam, to w... Szerechody mówi, Martin, dostajesz kasę z odwyku. <laughs> Szerechody, to zamień się, okej, okay, to zrobimy te, ty sobie prowadź odwyk i dostawaj tyle kasy z odwyku, co ja dostaję, a ja będę wtedy programistą i będę dostawał sobie cztery razy więcej, czyli ileś czy znaczy jak pojadę Dangi, to, to 10 razy więcej. że powiadać mi głupoty, że kasę dostaje Ludzie, ludzie, kasę dostaję. Jeszcze kasę i no, no, kasa, no stary w ogóle, miliardy. No wiesz, co, tak tego. Nie, ale okej. Okay. Rala mówi, że. A, nie wiem, kto co, czekajcie. Elunia mówi, znaczy, że podstawowe potrzeby masz zaspokojone. No mam, no i. pewnie, że mam. No i tyle. Właściwie. No i bardzo fajnie. Sen Samanty mówi, Martin, wynajmujesz mieszkanie? No. Właściwie to teraz to jest Beci mieszkanie. to tu I ja nie wiem, na jakiej to zasadzie działa. Więc płacę, sobie, ale nie mam mieszkań. Więc kombinuję. Kombinuję. Ale, ale wynajmowałem całe życie. Skąd ja mam mieć mieszkanie? Sen Samanty, ile za wynajem płacisz? Ale co cię to obchodzi w ogóle? Po co takie pytania? Chcesz wynająć ode mnie, czy co? Z informacji. Jesteś zameldowany, pytasz? A jaki masz PESEL? A podaj NIP. What? Idź spać. Go. Just go. Go away. Good night. Na dobrej noci, czyli jak to szło. Nie, jak to się mówi w ogóle. Zapomnę jest dobranoc po rusku, nawet. A, Spokojnej noci. No. Szuniz mówię, a ja ci podam, jak chcesz. Ale ja nie chcę. Po co? To właśnie. Jakby przyszedł do mnie człowiek na ulicy i mówi, e, pokażę ci, jaki mam kolor majtek, jak chcesz, to co byś mu odpowiedział? Zastanów się nad tym. Zastanów się nad tym. I zadzwoni za tydzień i odpowiedz na to ważne pytanie, i potem wyciągnij może jakiś wniosek, co ja chcę przez to powiedzieć, i ten dobrze. Ale okej, okay. to jest ten moment właśnie, <grych> że który mi pokazuje, że. Yy, już mi się rozum skończył i że należy zdecydowanie skończyć nocy na odwyku yy, i że gadam już za długo wtedy zacznę już gadać głupoty <głosy> i ten i to właśnie kończę to były noce na odwyku, żeby nie przesadzić resztę to możecie po jakiejś masie krytycznej Lukas mówi, nie przejmacie się śmiercią a ja mu, a Shareholder mówi na to Biedronka, a ja mu mówię na to wszystko Pomidor i idę spać i na koniec puszczę nie biedronkę jednak dzisiaj, tylko puszczę Dust in the Wind, no Taka smętna droga piosenka jest dzisiaj, ale kurczę, nie, no naprawdę, patrz, nie ona nastroju na Biedronkę do końca, bo jak zaczynał tą audycję, to miałem w ogóle jeszcze ciągle takie trochę przygnębienie, no. To naprawdę jest, choćby nie wiem, jakim się było zadowolonym z życia, jest tym dużo przygnębiającego, kiedy ci ktoś umiera, kogo ty znasz i lubisz, nie? Ci, ci umiera, nie? Nie, że to jest moja własność, ten ktoś, ale po prostu odchodzi, wyjeżdża, nie ma go i Pff, tu go Nie ma w sensie tu. no. Więc dlatego będą dzisiaj: hey, Dust in the Wind, bo od czasu do czasu będzie Dust in the Wind. A za tydzień będzie biedronka, a za dwa tygodnie już będzie biedronka i za będzie biedronka. Chyba, że ktoś umrze, to znowu będzie Dust in the Wind. Narodziła się nowa świecka tradycja. Puszczanie w nocach na odwyku piosenki Dust in the Wind, kiedy ktoś umrze. Więc yy, zachęcamy teraz wszystkich na czacie. Krzyszman, prawda, GWW, Jara, Shareholder, Shunis, Don Camilo, Lukas Ryf, Szunis, to już było, EMT, EMT, o, Bajditer też, moderator to nie, to on nie, Beciula, a też, Alko, Casium, Siano, Kontestacja, czemu nie, Kuter, Noga jest, Rexarek, więc zachęcam was po kolei, zróbcie jakiś tam terminarz i co tydzień, sobie, jak bardzo lubicie tą piosenkę, możecie co tydzień umierać i każdy raz tylko może niestety może się na szczęście i ja będę wtedy ciągle puszczać Dustin the Wind co tydzień ale jakbyście nie lubili tej piosenki, żeby puszczać to nie umierajcie, to ja wtedy będę puszczać Bioronkę. Bioronka będziecie każdy z życiem, a Kansas Dust in the Wind ze śmiercią na przykład też Kesium czy cesium, cesium, Celsium X mówi, że Martin za każdym razem czyta mój inaczej i za każdym razem źle no tak, a jak jest dobrze, to spróbuję teraz zapamiętać. Halo, to powiedz mi. Sesjum? Jak się czyta? Kasjum. Kasjum. Poliszka mówi, nie róbmy celebracji śmierci. Nie, nie róbmy, ale zawsze to jest fajna okazja, żeby ładną piosenkę sobie posłuchać e, i co jakiś czas e, nie tylko wariackie, śmieszne rzeczy, a czasami też rzeczy piękne. E, dla chrześcijanina umieranie jest czymś, właśnie pięknym, jest w tym dużo czegoś pięknego, nie wiem, to jest tak, ma strasznie dużo aspektów. To nie jest coś smutnego do końca, jest smutne, bo się z kimś rozstajesz na jakiś czas dłuższy, ale jest w tym dużo i w radości, i ulgi, i spokoju, i, i zastanowienia takimi rzeczami ważnymi takimi, takimi że jak do tego doszło troszkę, do tego, że wszystko się dobrze skończyło. To jest takie, o właśnie, ja się tak czuję, jak umieram, przykład jak Gosia umarła, że było smutno, bo się rozstać z nią, było na no tam miała raka i w ogóle, ale jest zawsze takie przekonanie, że wszystko się dobrze kończy. To jest takie fajne. To jest jak wyjść, czuję się człowiek, jakby wyszedł z filmu Hollywood trochę, że no skończył się film, żal mu trochę tego, ale wie, że wszystko się dobrze skończyło. I ma takie coś. To jest fajne. I mam nadzieję, że po mnie coś takiego zostanie, bo ja nie mam wątpliwości, że kiedyś umrę. E, powiem więcej. Nawet Korwin Mikke kiedyś umrze. Zastanawiacie, jak będzie świat wyglądał? Bez Korwina Mikke? albo dom jaja. No. Ale on też wie o tym. Chyba. Czy nie wiem. No, a kiedyś myślałem, że było nie do pomyślenia, jakby Karol Wojtyła umarł. To jest to tam jeszcze, jak żył. To se nikt nie wyobrażał, to w ogóle było niewyobrażalne, to, to, to jest niemożliwe. A potem umarł I, w... i nagle się okazało, no wiadomo, co się działo, nie? ale faktycznie no, to było, kurde, było inaczej zdecydowanie. Także fajnie by było, gdyby jak się ktoś umrze, jak się ma świadomość, że, że komuś ciebie brakuje. Fajne takie. Wiem, że to sadystyczne takie, ale fajne. Nie, ja jestem tutaj, mam, siedzę w jacuzzi gdzieś tam w innym świecie, nowym już tam czy coś. Siedzę, szampana piję i patrzę se, jak ci biedni ludzie na ziemi płaczą. Tak nam go brakuje, a ja se siedzę. Jest pięknie. Jest pięknie po prostu. Pięknie. No ale jeszcze. O, tam płacze. Hugo płacze. O, ale ja. Myślałem, że nigdy nie zobaczę, jak on płacze. Aż wypije jeszcze po piwku. No, także super. Rekserek przypomniał werset z Biblii, który bardzo słusznie przypomniał. Yy, taka jest obietnica Jezusa na koniec, gdzieś tam, dla tych, co go naśladują. Powiedział, że czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. To przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Czy coś takiego chyba było? Mniej więcej. Ok, Dust in the Wind. Yy, nie powiem, że pamiętajcie o Maćku, bo go nie znaliście, ale ja spróbuję. To były Noce na Odwyku. Komentarze nie możecie pisać, ale bo tutaj nie ma komentarzy do nocy na Odwyku i tego się w sumie nie nagrywa, albo to wywalam. Jak to się nagrywa, to automatem tylko. Ale jak posłuchacie czegoś, albo chcecie coś napisać, to na www.odwyk.com nie można znaleźć. Dobra noc. Kurz w wietrze, Szunis powiedział. Kurz w wietrze. Kurz w wietrze. To brzmi jak ktoś zaklął. O, kurz w wietrze. E, ja bym tak powiedział co obcokrajowcowi, żebym powiedział, to, czy, jak myślisz, co powiedziałem, to powiedział, u nie, nie powtórzę. Kurz w wietrze. E, Czesium mówi, ale kiedy noce na są nagrywane? Nigdy, ale tutaj podobno jakiś automat na Justin TV to nagrywa, więc muszę usuwać jakiś czas. No, automat, nie mogę go wyłączyć, bo się nie da. E, Dustin the Wind to znaczy, no, pył może na wietrze, nie kurz. A, e, coś. Dobranoc.